Głoszenie parfialne. Typowo w tym miejscu pojawia się Piotrek, jednak z uwagi na to, że przed nagraniem wypadł mu wpaść do głębokiej studni i nie dał radniej się wydostać na czas, musiał nagrać cały odcinek wewnątrz. Mam nadzieję, że wybaczycie nam ten drobny, techniczny zgrzyt. Serdecznie zapraszam do odsłuchu. Wasz oddany montażysta. No to, to tylko drzwi. dźwięk będzie, wiesz. Dosyć tak. już mam, używanie się z tobą smarkuje. No też. Otwórz te drzwi, i będzie dobrze. Mam cię. Uuu, jest mamy to. Cześć, witajcie w 20 odcinku podcastu Gierkowcy. Specjalnego odcinka w ogóle takiego A ale ja może najpierw sobie moich współpracę, czyli Diana Bombel. Cześć. Dominik Kowalski. Hej, hej. I Hubert Bajda. Cześć. Który przy okazji jest naszym relac relacjonuje nam na żywo mecz Legii z Realem. <grym> tak, coś, jest jest przerwa, jest 3-1 i Legia cały czas robi akcję, nie wiadomo jak i, i dlaczego i, i w jaki sposób, ale, ale radzą sobie z Realem. Mhm. Ale tak dla przypomnienia, to nie jest podcast z nożnej, tylko... Od Czasami w tle. Może będzie słychać jakiś krzyk mój albo coś takiego, ale ogólnie to. Hubert, tak jak przed nagraniem rozmawialiśmy, proszę cię o powściągliwość w emocjach. Dobrze. Wiecie co, on to jest ochoty zaśpiewać piosenkę z blok ekipy? Tam Warszawa, ale to już się powstrzymaj. Oglądałem trochę tego bloku ekipa, trochę uzależnie, ale jest straszliwe. Dobra. To coś jak było Co to jest? Popatrzycie Kapitän w kalendarz, Bomba kiedy a, był Kapitän mecz. Momba. Dobrze, ty kontynuuj, Piotr. No, słuchajcie, moi drodzy słuchacze, jeżeli popatrzycie dokładnie w kalendarz i będziecie wiedzieć, że nagrywamy to wtedy, kiedy jest mecz Realu z Legią, to będziecie w stanie także zauważyć, że w poprzedni weekend i nawet trochę dłużej gość, czwartej, piątek na to wchodził, w Warszawie odbywały się targi. Targi pod nazwą Warsaw Games Week. Na których byliśmy? Byliśmy akurat czwarty i piąty na, na samych tardach. I mamy dla Was taką, nasze takie przemyślenia. Już po, po wszystkich tardach nagrywaliśmy sobie niektóre rzeczy na tardach bezpośrednio. Mam nadzieję, że Dominik to wmontuje ładnie, jeżeli się uda. Coś mam też wmontowywać? Mam nie wiem, jeżeli coś się da. To, to, to Relacje, tak. Ale... tak a... No właśnie, ja mam, się przydać. możemy się przyznać, że jeszcze nie potrafimy nagrywać w polu. Tak, jeszcze trochę na Na pewno jeden no. materiał się znajdzie. Albo już, już się znalazł. Ja już wiem, o czym wy mówicie. Dokładnie wiem, o czym wy mówicie. Znaczy coś będzie na pewno. Coś, coś to, już to, było. Albo coś już było, bo to możliwe, że to, o czym mówimy, będzie na początku. Tak, i, i jeśli już było na początku, to nie ma sensu się... o tym mówić. Właściwie tak. Dobra, słuchajcie, jedziemy z e, samym mięskiem, czyli co dokładnie widzieliśmy. No i mm, poszliśmy w czwartek, bo byłem nie wiedząc czego się dokładnie spodziewać, oprócz tych informacji prasowych, które listowaliśmy. No i na sam początek jużśmy uznali, wiecie co, chodźmy do Ubisoftu, bo Ubisoft, nie? Idziemy, zobaczymy, co tym razem spieprzyli. A no i poszliśmy, i zagraliśmy w grę, która nas tak, totalnie odrzuciła <grym> na samym początku. I jest to Steep. Graliśmy Steep na Playstation 4, na, sam, na monitorach Samsunda, takich UHD w ogóle, wygiętych, coś tam, coś tam, nie? I gra wygląda źle, w sensie ona jest bardzo brzydka pamiętam, że w trakcie tych nagrań naszych polowych to mówię, że jest całkiem ładna tak, ten tak było, cię. ale ja sobie jeszcze dokładnie wszystko przeanalizowałem i ona wcale nie jest taka ładna mi by się chciało wydawać więc nie, ona, ona jest brzydka i ma spartolone sterowanie, może to jest kwestia tego, że nie gramy na padach Playstation ale, ale nie, nie umieliśmy tym, tym, tym sterować znaczy, według mnie ten Stip będzie tylko i wyłącznie dla profesjonalistów, w sensie jak taki Janusz się za to zabierze, to absolutnie to nie jest SSX i absolutnie nie ogarnie sterowanie, nie ogarnie tak naprawdę nic. No, naprawdę będę na mhm. przeciętny Janusz to w ogóle nawet nie będzie w stanie ruszyć. No tak, a, no tak, dokładnie, tak jak my. No właśnie, nawet tak. nie chodzi... Nawet nie chodzi o to, czy Janusz, czy nie, ale osoba, która nie jest naprawdę wkręcona poważnie w sporty zimowe. Czyli przeciętny Janusz. W ogóle z tego. Nie no kurczę, no przeciętna Diana też nie znalazła w tym dość, okej? Okay? <laughs> ale my jesteśmy Januszami gamingu, nie Gainu, na nartę, wszyscy. I... W głównym sercu jasno wszyscy jasności? jesteśmy Januszami. No jak to wygląda? Janusze i nie? Tak. E, e, e, e, proszę tutaj powściągliwość troszeczkę, dobrze? Masz pan o zobacz. To nie znaczy, że to jest moja platforma. Uh, uh, uh. Jeszcze nie jest. Eee, <śmiech> zaraz o całego tego stifania. Słyszycie, nie jest to draga dla nas. Była draga, którą Dominik i Hubert byli mocno zajarani. Mówią, chodźmy, chodźmy na tą prezentację, do Street on chodźmy, stańmy. I stoimy i przy okazji kiedy zaczęliśmy stać w kolejce jako pierwsi, to dołączyła do nas tylko innych osób z mediów, które znaliśmy albo poznaliśmy. Ty znałeś, no, nie oszukujmy się. <śmiech> I weszliśmy do środka i ja powiem tak, moje wrażenia są bardzo złe pod, pod względem prezentacji jako prezentacji. Oj tak, to było tragiczne. To, to co ja widziałem, mogę? to był mogę? ten. No, jak pani prowadząca mogła pomylić kamerę termowizyjną z noktowizorem? No nie wybaczę tego. Minęło już kilka dni, a ja dalej nie mogę jej tego nie wybaczyć. Nie na przeżywa, widzicie? Tak. O, to straszne było. Ale to było na no. kartce, ta pani się nie pomyliła to jakiś Janusz, <śmiech> który jak to pisał nie, nie się pod Ja pani czytała. Tą, tą, tą panią w ogóle nie interesowało to, co było na wyświetlaczu, właśnie, na projektowanie. Ja dobrze dobro, dobro takiego tematu ważnego dotknęła, że tak nawet te prezentacje powinni robić gracze, pasjonaci, a nie kurczę ludzie, którzy czytają z kartki. No proszę No słuchajcie, bardzo. no pasjonato, pasjonata też mógłby mieć problem po ośmiu godzinach pracy, ale czekajcie, my byliśmy trzecią, czwartą grupą może? Mm. No, coś takiego tak, czy, To było całkowicie na świeże. To, to na sam było tak. Że, no, powiedzieli im po prostu: Macie tutaj, macie kartkę, macie z niej czytać i koniec. To jest raczej wina Ubisoftu, a nie, a, a nie tych biednych prezentacji. Ale zobaczcie, jak, jak różna była yy, ta prezentacja od prezentacji, o której później powiemy, ale też, też od Ubisoftu, bo widzieliśmy ją na drugi dzień. I. Tak, ale, rynę. wiesz, może, może się coś nauczyli, może. Nie, nie sądzę, wiesz, co, z tego co wiem, prezentacja, może ja już powiem, będzie, będzie łatwiej nam mówić, co? Mhm. Mm czyli, czyli, chodzi, chodzi mi dokładnie o prezentację Watchtops 2. Z tego co mi wiadomo, prezentacja Watchtops 2 na, na pierwszy dzień targowy czyli, czyli ten dzień dla mediów, a polegała na tym, że też oglądali, ale oglądali streama, bezpośrednio z do Jorku, z tego co wiem. Mhm. Tak, ale to też nie wyglądało tak jak tutaj, że z kartki i w ogóle, tylko oglądali gości goście naprawdę na żywo to próbował by, opowiadać. To znaczy, mi w Watch Dogs, tak, jak już jesteśmy, przeszkadzało to, że ta gramy miesiąc do premiery, a, a nie było gry w innych wersji. Oj, tak bardzo. Mhm. I, nie wiem, z czego to wynikało? Może dlatego, że po prostu ta gra jest po prostu źle zoptymalizowana nadal i nie chcieli tego dawać ludziom. No, ona w ogóle nie działa. Albo w ogóle nie działa, tak. Chociaż jakby w ogóle nie działało, to dlaczego pokazywali na PlayStation 4, Bo może, wiecie, były takie niewidzialne ściany wszędzie. Albo... I on wiedział gdzie żeby tych ścian nie było. Pamiętasz, Piotrek pamiętasz prezentację pierwszego iPhone'a? Tak, tak, tak. Złota Ścieżka. Tak. Może to było coś takiego właśnie, że im się to nie wykrzeczyło, nie? No ale to tak, Watchdogs 2. no ja też właśnie jesteśmy przy tym, no to ja powiem tyle, że gra mi się podoba. Nie wiem czy kupię na premierę w pełni, bo to jest akurat dość blisko queen Twink yy, Więc nie wiem czy kupię. Ale jest na pewno jest taka szansa, że będę w to grał. Hmm. Bo Dobra. Gra mi się bardzo podoba. Teraz odgrałem na Xboxie pierwszą część i dodatek i w ogóle za dodatek. W ogóle. To śmieszne info. Jeżeli ktoś odra Bad Blood, czyli dodatek do pierwszych łodzgodców, na chwilę obecną jeszcze jest to rzadkie osiągnięcie. Maję tylko uwaga, uwaga, cały 1% graczu. Rozumiecie? To tak nudne i nieciekawe? Słucham? Bo było tak nudne, jak mówią, że cała gra jest? Wiesz, co? Dodatek jest 10 razy ciekawszy niż. Cały, cały quest, główny cała oś fabularna w pierwszej części. <laughs> Serio. To mm. no jest naprawdę, naprawdę ciekawe. Bardzo mi się pod nie podoba, że zboczyliśmy z tematu hmm. Wildlands. No, na no właśnie, Dogs. tak. Ja wiem, że to teraz ja, ja wrócę do prezentacji Wildlandsów. Gdzie dla mnie ta prezentacja to było głównie pokazanie Simsów tam, że o, możecie sobie to założyć, tam to założyć. Simsy, Simsy a la The Division. Nie, nie grałam w The Division, nie miałam w ogóle kontaktu z tą grą, Wildlands, Wy macie porównanie bardzo mocne do The Division, ja nie. I fajna misja wyglądała, fajny klimat zaszczucia, to mi się podobało, ale właśnie strasznie dużo czasu w tej prezentacji, nie wiem, czy to było naciąganie po prostu, żeby nas dłużej przytrzymać w tym miejscu, czy może naprawdę faktycznie uważałem że aż takie osiągnięcie to, że mogę sobie zmienić kolor spodni. Ale to nadal, mówimy o prezentacji, nie, nie o grze. No tak, ale... Nie, ale wiesz to, Ale to już pokazywali mechaniki, mechaniki gry, tak? Czyli, że mamy tam e, coś, to się nazywa character Smith czy jakoś tak, i gunsmith do, do broni. No i, że wow, wow, cudowionki możecie robić, w ogóle rozkładać broń i, i ten... i kolorować to broni, to samo z ubrankami. No, fajnie, tylko, że... To Oblivion już miał. Ja, ja, chcę, to ja chcę przypomnieć, że to nie jest The Division, gdzie te ubranka dają jakieś perki, tak? Czyli takie w RPG typowych, tylko to jest takie ubranka no wizualia. Żeby się wyróżnić. Z, no tak, z... Z ale pamiętajcie, osób, tak? że w takiej grze jak Wildlands spędzi się wiele, wiele godzin i ja się wcale nie dziwię, że na to stawiają. No wyraźnie ludzie tego potrzebują. Ja i tak będę biegał w zielonym na okrągło, wiadomo, no właśnie. kiepsko było widać w nocy. Znaczy, mi najbardziej się z tej prezentacji podobała ko kooperacja. W sensie jeden robi to, drugi idzie z tym, o, trzeci tak. jeszcze osłania mm -hmm. ich, nie? I, I potem pierwszy wjeżdża samochodem do bazy i, mm -hmm. no i to Ale się wszystko jakoś jest dzieje fajne, za fajnie. To trzeba zaglądać. czy możesz z Buta wjechać? Jeżeli chcesz, to z Buta wjeżdżasz. Oczywiście. właśnie ta swoboda jest wspaniała, także możesz właściwie planować akcje na, na różne sposoby, bo tam tryb na Jana jak najbardziej też jest możliwy. Ale najbardziej to... mi się podoba ten tryb stradankowy, gdzie wszyscy się synchronizują, te znaczniki, które się pojawiają na danych przeciwnikach 1, 2, 3, 4 i każdy wie 3, 4. Pff, nie, ma, nie, nie ma w ogóle przeciwników, nie? Wierzcie mnie do takich misji, naprawdę To jest w ogóle ciekawe Jak, jak to się sprawdzi w takim długo, Długim Jakim zakresie czasowym Ja ci to powiem, będzie nożyć. Jak będziesz miał świetną ekipę To będzie się to sprawdzać idealnie mm. Jak będziesz z randomami znaczy, Nie, nie, absolutnie To nie jest gra ani dla, do randomów Ani do single playera, to po prostu Jedno z drugim nie będzie działało Jak chcesz kupić no. White Lance, To musisz mieć cztery osoby z ekipy Które też kupią i które na pewno będą grały tak. To jest podstawa Whitelanców. Znaczy ja wiążę bior z tą grą naprawdę duże nadzieje. Chociaż znaczy tak już wiele razy już mówiłem, że, że dużo o tym myślę i tak naprawdę ciężko mi ominąć jakieś materiały, bo YouTube jest taki już trwany, że wie co mi tam podsuwać. I tak naprawdę oglądam wszystko, co wychodzi. Ale, ale no, mi ta prezentacja się spodobała. Bardzo, bardzo mi brakowało niestety gameplayu. Ja strasznie czem na to, że będzie można trochę poczuć mechanikę poruszania się, czy to żeby móc ocenić, czy to jest tak jak wygierzeć, czy inaczej. Każdy liczył na to, że będzie można sobie dotknąć pada i pobiegać, tak. Zrobić, nie wiem, multi, czy cokolwiek. Tym, tym bardziej, że w tamtym roku, jak dywizja wychodziła w marcu, to na WGW było, można sobie zagrać w tą dywizję. Tak, było demo i było to nie. chyba darkzonowe, nie? Tak, nie tak. Wiem, nie było dużo tych stanowisk, bo może 10 i były zamknięte, ale było można zagrać. Nie, bo mógł, Hubert, to był to było chyba Darkson w ogóle, hmm. jeżeli dobrze pamiętam. W tym roku Ubisoft absolutnie no, zwalił sprawę, jeśli chodzi o. Ola to, to ciepłym tak, o, o stanowiska do gier. Więc no wiecie, to dużo łatwiej zrobić tak naprawdę prezentację dla grupy ludzi, niż wystawiać stanowiska do gry, no nie? To jest w ogóle tak, inna. Tak, inna a, a później stawia się stip, który nikt nie gra przez jeden dekordów. No właśnie, o tam było przecież masę stanowisk. 20 tego stipa nie było ani jednego z Wildlands'ami. a raczej, słuchajcie, no jeżeli zakładam, jeżeli widzimy, że, że tak naprawdę oni mają grywalną wersję gry, przecież mają, tak? Przecież jakoś nagrywają te wszystkie ma, no chyba, że są reżyserowane i są oskryptowane, a nie wyglądają na to, bo większość tych filmików jest naprawdę różna. Słuchaj, może nie oskryptowane, ale reżyserowane na pewno, bo w życiu ci nie uwierzę, że jakbyśmy teraz nad poszli czwórką, się, usiadli kaneli, przy stanowiskach zaczęli grać, zrobili taką fajną, składną akcję. Nie uwierzę. Nie, niestety w to nie uwierzę. Raczej byłoby, że ktoś zacząłby strzelać, potem wywiązałaby się jadka. No i tak, ten. tylko widzisz, Watch też nie było, a mają za miesiąc premierę, więc na początku ja bym doszukiwał się Watch Dogs'ów, a nie, nie White landsów. No ja, ja rozumiem, ale w ogóle Ubisoft wiele gier pokazał tylko jako prezentację, niestety. tak? Wiesz, będzie o Właśnie to, wiecie, czego wie. zapomnieliśmy ograć? For Honor może zapomnieliśmy narać, ale. To była jedyna gra Ubisoftu, na którą, którą chciałam sprawdzić. Jak to się stało? To dlaczego ogóle... nas nie pociągnęłaś? No do tej pory nie wiem. Wiadmi mnie wciągnął, okej? Okay? No, no, o, okay, wiem, że, o widać, że za myślę. chwilę. No wydaje mi się, że na tą chwilę Wildlands. On jeszcze będzie wracał, ja będę tu ambasadorem tego tematu mogę tu wziąć na kratę. I, I tutaj mojego padawana Huberta będę ten tutaj szkolił. Tak, żeby ze mną grał. No super. No, to zaraz obok Wynelandów było stanowisko innej gry, yy, która się zwie South Park The Fractured Bad I jak ktoś zna angielski, to od razu o co chodzi. Yy, ja I wreszcie South Parkiem, tu? były dwa stanowiska do przetestowania rzecz, która. Musimy jest... do tego wracać. Ja musimy musimy. tego wracać. A, tak. nie testowałem, ale. Ja też tego ja nie, nie testowałem. Tak, nie testowaliście, Tam były wolne stanowiska w czwartek. Nie, jakoś to się stało. Trzeba się nauczyć się, testować. Właśnie a, no Tak, że tak, ja chodzę... my zdaniem, gdzie tak normalnie South Parta, a Hubert z Dianą odrali to na Nosulu-Srifta, czyli na czymś, co nie, jest nie, tylko nie, wielką Piero gadką nie, i urządzeniem, które w ogóle istnieje i jest fajną rzeczą, ale... Nie jest. <laughs> nie jest. No z tego, co widzę, to Hubert mówi, wow, fajne doświadczenie, znaczy, Fajnie, że to zagrałem, ale nigdy więcej, nie? Tak, dokładnie. A Diana mówi, że w ogóle to nie, nie, nie róbcie tego. więc. Jak chcę Diany najpierw posłuchać o wrażeniach? No najpierw chcę Diany coś posłuchać o wrażeniach. Sam South Park niestety nie za bardzo ogrytałam, bo mi mózg wypływał, a później gałki mi próbował przepalić. Za bardzo wkręciłam się w gameplay, zresztą później przyszłam od was. No i patrzę w wolne stanowisko, Hubez mnie woła do siebie. Jaki to był błąd, że ja się go posłuchałam, nigdy więcej, nigdy. Faktycznie zapachy z nosu są intensywne. O I bardzo nieprzyjemne. Ja naprawdę liczyłam, jak już chodziłam sobie po tym mieszkanku, tam robić te robić tego questa, tu ciekawostka, gdy była po niemiecku. Ale można Znaczy, było po angielsku nie... był dźwięk, a napisy były po niemiecku. Ale można było stawić angielskie an an an napisy, tylko trzeba było... Byłam zdaumiona i... już, nie, nie szukałam. Nie chciałam. Chciałam puścić to miejsce, gdy szukałam. Hubert mnie podpuścił w ciśni X. To jest taki zapach z pierda. <laughs> To było jeszcze do zniesienia, ale idź do toalety. To już było straszne. Zdjęłam Sulus i podziękowałam. A na no, się, że mi gałki oczne wypłyną. Znajomi, którzy byli sobota, niedziela, narzekali, że zapachy były niewystarczająco intensywne. Nie wiedzą, co mówią. Chyba, że wiesz, już były... Ponieważ już, już, już były takie zużyte, tak, tak. No, nie, fajny. no, solus to nawet. Na, ja jeszcze wiecie, co było takim moim straszliwym smutkiem? Że chyba tylko zapachy tych piezdów tam są. Podchodzę do ekspresu, do kawy, tak liczę na zapach kawy nie ma. Ale no właśnie, kurcz ja z owocami. Na ważną rzecz. Tak nie, nie ma. No właśnie. Bo dlaczego? Tam, dlaczego? w na był, był tylko na jeden olejek chyba. Bo South Park to ten... <laughs> Tak, no South Park. No na serio? To pamiętajcie, złapie urządzenie, które działa to, to owo To nie jest urządzenie które ma jakby zmienić branżę. Takie <głos> projekty to już kiedyś istniały. Ja chcę przypomnieć. Istniał Obawiam projekt. się, że zmieniłby branżę na zawsze. <głos> <Ale> <głos> Moje postrzeganie na pewno. <głos> Ale powiem wam tak, że projekt, jeżeli chodzi o odbieranie zapachów z gier, yy, istnieją już od doby 10 lat. I Ja dobrze pamiętam jeden z takich projektów, który brał za przykład WoWa, żebyśmy mogli poczuć, że jak jest Azerlof, jak jest Bezpośrednio w, w For Dreamerze, i, i, i, i tak dalej. I do tej pory się zastanawiam, co się stało z tym projektem. Musiałem go dokładnie odszukać, ale, ale projekt był. I widać, że Ubisoft po prostu znalazł to, zrobił z tego, ej, jest South Park, to zróbmy pierwszy, No i zrobili coś takiego. I No, losów jest 12, jeżeli dobrze pamiętam. Wydanych w ogóle jako, jako, jako Chętnych, wyzucenia. odważnych przyciąga Na pewno i jego piadowe zagranie super Ale nie testujcie tego Dlaczego? Ja, ja przetestowałem Jestem dosyć zadowolony W sensie to nie był bardzo przyjemny zapach jakiś Ale Ale Czekajcie Dobra, nieważne, bo była lekcja Akcja dla legi. To nie był bardzo przyjemny zapach ale da się wytrzymać i, i można sobie przetestować. Szczególnie, że, no, że do gry takie jak są Park to jest konieczne. W sensie. No właśnie, a jeżeli chodzi o samą grę, to gra jest przecudowna. Już w góry to wszystkie teksty, które latają, już było widać je w e, tym, w kiku prawdy. Ale tutaj to jest po prostu już ta totalna miasta. Jeżeli ktoś się interesuje MCU, to będzie widział naprawdę tyle anegdot. Tak, bo że w ogóle nie MCU, to w ogóle to jest cały wiesz. Przemysł superbohaterski i. No Tak, to prawda. I, i robienie ekranizacji superbohaterskich, to wszystko tam jest i, i to jest tak fantastyczne. No, a jeszcze do tego dochodzi nowy, nowy system walki, bo jest zmieniony z naprawdę. <laughs> I jest cudowny. Naprawdę. Ja, ja, ja, nie, ja nie mam co, co o tej co powiedzieć. Innego, że ta jest po prostu cudo. Ja chcę w to zagrać. Eee, mam nadzieję, że nie będzie nałożona żadna cenzura, tych tak na Pied Prawdy na wersji konsolowej. Była jakaś cenzura? No. Była. Jaka? Eee, była w kilku Prawdy. Pojawiały, pojawiały się Martwe Płody i jakiś, jeszcze jedna rzecz. Eee, I to zostało w, po prostu wycięte z wersji konsolowej. Mm. Naprawdę? O kurde. Serio? Ale i z jednej i z drugiej, i z Xboxowej i bez... Tak. To dziwne. Tak, wersja PC-owa miała, ale tylko w niektórych. Cenzurę miała, ale tylko w niektórych krajach. Patrz Niemcy, patrz Australia. Mhm. No, Niemcy to wszystko cenzurowali. Naprawdę, wszystko. Znaczy, zawsze Mi się mega podobało, naprawdę. To, że to jest w Park, ale to jest sam Park połączony z przemysłem superpachterskim. To jest po prostu Mister cudo. Pan to Pan jest Pan. idealne cudo. Mister A Pan. ja jestem... Tak. Ja jestem wielką fanką, może niewielką fanką, fanką serialu. Zdarza mi się oglądać, ale nie, nie czuję klimatu gdy powiem wam szczerze. Nie umiem się wkręcić. Jak prawda też jakoś jak obok mnie przeszedł. Mhm. A ty do mnie ja, jestem w, ja jestem w obozie w ogóle, Ja w ogóle nie znam ani... Znaczy, kojarzę Markę, także jest w ale nigdy nie oglądałem tak naprawdę żadnych, y, chyba ani jednej kreskówki nie oglądałem z tego cyklu. Gry, nie, w grę nie, też nie, nie grałem. Ominęło mnie to po prostu jakoś, znaczy, wiesz, troszeczkę pograłem w tą grę oczywiście na tych targach i byłem zaskoczony jak fajnie, no se są świetne, no to przede wszystkim to jest fajne, ale mnie trochę odpycha też o prawa. no to jest kreskówka, tak, przeniesiona do gry, tak, tak naprawdę. I no specyficzny humor, no to jest, to nie jest gra dla każdego przecież. o nie, to nie jest gra dla każdego, to no. jest gra ewidentnie dla fanów przede wszystkim klimatu South Parku. Tak, tak, ale to jest rzesza ludzi, z tego co wiem. Pewnie też rzesza ludzi by poszła za tym Nosolusem, ale to. <grych> to ale mogliby to, mogliby, mogliby to sprzedawać, tylko podejrzewam, że to jest drogie w produkcji na tyle, że nie mogliby tego zarosunąć, by się okazało, że to kosztuje 1000 zł. <grych> na przykład. wymienne kapsułki zapachowe, <grych> No, cały biznes. No, ja nam no, ja by Tylko z zapachem To po Nie, podmienię sobie z moim rzeczem powietrza, które od czasu do czasu można usłyszeć tutaj, ha. a ale na ten zapach toalety? <grym> no to jest, kolejny nie słyszy ironii w moim głosie, naprawdę. Nie ja słyszę, ja nawet próbuję ironizować. To jest taka kontrironia, albo taka rozszerzona. Okay. Dobra, ale przejdźmy dalej. Tak, prze, przejdźmy dalej. A dalej to było tak dobre, kolejna rzecz. Wow. Ko, kolejna gra, i to jest pierwsza gra, z którą testowaliśmy, jeżeli chodzi o VR. Tak, nie, bo, niespodziewanie dobre. I niespodziewanie dobre, bo tutaj, i wyobraźcie sobie taką sytuację. Idziemy, idziemy i na tle patrzymy. O, Star Trek! No jest Star Trek, Bridge. Kut, puste stanowiska, I idzie mówi, Piotr, chodź siadamy, nie? Chodź siadamy, Siedziemy, zobaczymy, co to jest. Siedliśmy i tak. Po pierwszym momencie to w ogóle, ja nałożyć tego Oculusa na, na nasze okulary? What the fuck! Ja to w nałożyć. Goście też, który nas obsługiwał, nie do końca umiał nam pomóc. Ale słuchajcie, to co? było Ubisoftu, prawda? Też dalej. Tak, to jest Ubisoftu, okay, tak? Okay. Jest to właśnie Star Trek Bridge Crew na, na, na Oculusa. W ogóle na VR, ale akurat oni Oculusa sobie wybrali. I. No teraz. Świetna. Wyobraźcie sobie, że macie statek i są cztery osoby, i każda z nich wciela się w jedną z ról. Czyli jeden jest kapitanem całego statku, inna jest inżynierem, inna w ogóle kieruje danym statkiem, a jeszcze inna ciągle no, patrzy na mapę. Tak jest no ten, ja, ten, od, od, ja w ogóle do tej pory nie wiem, gdzie było uzbrojenie. To, czy, to nie była mapa, to było też sterowanie z ostatnim razem. Wysoko, to właśnie nie do końca, bo to, to tam się odpowiednio nazywa w momentatu ze sterktrykowej, ale ja w niej tak. mocno obeznany nie jestem, więc nawet nie będę próbował. To ja opowiem, jak wyglądała zgrywka, kiedy już namówiłam Tom, każby usiąść na stanowiska. E, założył nam Okulusa, skutecznie bądź mniej, i grajcie. Zero tutoriali, zero wyjaśnienia, o co Znaczy, w ogóle był problem z uruchomieniem gdy na początku, założenie jakimś jakichś serwerów, nie serwerów, co Ja czułam się jak kod którego się puściło na klawiaturę. <grym> było dużo białe. guziczków, dużo to. rzeczy do pomachania, klikałam wszystko, jak leci. To znaczy, wszystko. Moim zdaniem ten element właśnie zeskoczenia takiego siadaj i graj, to było najlepsze, co mogło się, się zdarzyć w tej grze. W sensie, to dało tyle fanu rozkminianie tego, Oczywiście mniej nam. W naszej to grupie smaczek, bo trochę potem graliśmy ale ma ja powiem jedną rzecz że Diana faktycznie z boku wyglądała jak taki kot który zaatakował klawiaturę. Tak było. Albo chirurg, tak powiedzmy, mi mówiliście. Tak, tak, jak chirurg, tak ręce w górze i tak się... Tak, co ja robić, co robić. No, a ja sobie rozsiadłem Ale się, się w fotelu, ręce za głowę i siedział. Ja na nie, a ja nie. się grałem jako kobieta. I Właśnie, my wiemy, dlaczego ty grałeś jako kobieta. No, <grym> no, no, wyobraźcie sobie, ja, ja loguję się do gry, odpalam serwer, wszystko działa, nie, nakładam tego okulosa. nagle jestem... Na, siedzę na miejscu kapitana statku. Patrzę w dół i mam nogi, które są. 10 na 10 10, 10, 10. Tam, tak, 10 na 10 nie, ale. Jedna, jedna no, na nogi i co tak I tak no. mi. A no, Krótka rzecz, jak, w ogóle, jak spojrzałem na nogi, próbowałem nimi ruszyć i ani drgnęły. Nogi nie są symulowane. No nie są, nie są. Nie no ja patrzę jaką, kom... o jaką ja mam fajną dopasowaną sukienkę <śmiech> zamiast skupić się na stadowaniu statkiem no ale takie detale. Wiecie co, te nogi były straszne jak się było na stanowisku u kapitana, bo on tak siedział rozkroczony <śmiech> Przynajmniej jak My Mieliśmy z Piotkiem damskie Hmm, no, tak, był był, ładne. Był tak, ja w ogóle mam wrażenie, 10, 10. że ten kapitan To miał głównie zadanie Przełączanie paneli tak informacyjnych I, i włączanie alarmu <śmiech> <śmiech> tak, I włączenie to było wszystko, no, to co on robił włączenie Jak się cudownie świetny. Hubert czaił Do tego, ale tak Cisza, cisza, cisza, <śmiech> <śmiech> no, Ale sama dra jest super, nie? W sensie, jakbyśmy mieli Tak, to tak mało by było i dobrego bielu to myślę, że byśmy grali. A, może, a może czekaj Piotrek, Może jest jakaś bieda wersja na ten, na ten kart, karton VR? Na karton lat. nie ma, ale zakładałbym, że jest na PSVR. Oj, nie, jestem taki przekonany. Trzeba to zbadać dokładnie, bo wiem, że to. Był, znaczy ja Nawet nie wiem, jak nie ma, nie to jest będzie Oculus, pewnie. ten ekskluzyw na Oculusa. Może tak być. Ale słuchajcie, ja się nie wkręciłam z Piotrkiem. My ogólnie u nas był większy chaos. Był. Totalny chaos, kakaliśmy z miejsca na miejsce. Później dziś zauważam, gdzie są osłony, tu no, coś zauważyłam, po, po, ale jest chłopaku było super. Sorry, po 15 minut hojdry, na z jedną osobą, która z takim randomem, żeśmy brali I, i żeśmy zaczęli odgarniać w końcu. Co mamy robić? Jest, jakie są questy i tak dalej. W którym mieście co jest? I pan jest. do nas taki średnio uprzejmym tonem ej, bo inni czekają. Okay. A, on, a on pomagał później trochę, nawet mówił, że tam jakieś kapsuły, ale powiem szczerze, ja byłem tak zaferowany tymi wszystkimi przyciskami, że hmm. ledwo słuchałem, co on mówił, tak naprawdę. Panowie do siebie, mówiący poważnie, że słuchajcie, tutaj osłony, przerzucam energię na osłony, no to mega, mega, my się tak nie wkręciliśmy niestety. No, no, tak, dobrze. tak, u nas, u nas z Dominikiem było genialnie. W ogóle graliśmy z jeszcze jednym facetem, niestety nie mamy imienia, ale na pewno pozdrawiamy, który ogarnął jak strzelać i to, była, to był przełom. To był, tak, ja to powiem, że Diana ogarnęła, jak u nas się strzela, Diana siadła i tak tu się strzela? O, to trzeba naciskać! <laughs> I naparzała w te przyzyski do strzelania ja, ja go obracałem, a ten, a on strzelał i to była taka obraca fajna. Obróć mnie, obróć mnie w prawo, jeszcze w prawo, jeszcze no, w prawo. No, no, dobrze, to tak dobrze, dobrze, zdranio dobrze zdranio Było nie zdranie właśnie. Nie, ja byłam chirurgiem, Piotr skakał, miał super długie ręce, bo przy zmienieniu stanowisk ręce się wydłużały nieludzko. Dalej, dalej, ręce gadżeta. <laughs> tak. Ja bym skakał z jednego stanowiska na drugie. Próbowałem to ogarnąć wszystko. Ale to chyba no. jedna z takich idealnych gier na Wiara, bo ani nie było kłopotów jakichś z tymi, jak to powiedzieć, z nudnościami i tak dalej. Ta z, z błędnikiem, zresztą, nie? Tak, wtedy właśnie Nie, błędnik nie głupiał, to... bo było statycznie dość. Tak, było dość statycznie i tak. błędnik nie wariował. Ja w ogóle miałem wrażenie, bo to był chyba pierwszy raz na tym nowym okulusie, bo kiedyś się doświadczałem ze starym, ten dosyć był średni i tam pikselaza naprawdę zabijała i to było okropne. To powiem wam szczerze, że to wyglądało też taki IMAX, jak ten taki pierwszy taki login screen. To trochę się czułem jak w IMAXie, to takie kino na głowie. Także to mhm. można mieć potencjał jako takie właśnie personalne kino. To o, tej, o tym będę jeszcze mówił przy PSV, jeżeli że chodzi o pewną ciekawostkę, gdyby to co Ale co gra, jest sporo, mówię, byśmy grali, nie? Jeżeli każdy z nas miałoby tego peceta, i, i tak dalej, to nawet mi się No i byśmy... właśnie był ten problem, że jedno stanowisko mi się chyba zepsuło i trzeba było skakać między... Tak, ale to był problem. Między, tak, między z funkcjami osoby. jakby był komplet, byłoby genialnie. I ja bym wiedziała, co mam robić. no Bo to też sporo trudnie nie było, przyznam. Tak, bo potem jeszcze Dominik się przełączył na stanowisko, w którym się kierowało, a Dominik nie umiał, nie umiał kierować. Nie wiedziałem w ogóle, gdzie jest sterowanie. Tak. Tam, ktoś no mi tu właśnie. krzyczy, jakiś tablet, jakiś panel. Mówię, ja nie wiem, Dobra, chodzi. idę stąd. <grym> idę stąd, zmieniam na, na kapitanę, włączę chociaż alarm. No dobra, to ja tak. I w ogóle idziemy z tego Star i przechodzimy na inny drenogiara, która podczas E3 wydała, wydawała nam się w jedną wielką popierdółką. Mm, w ogóle i... VR był VR był, ale to później podsumujemy, że to się nam odmieniło bardzo mocno. VR-VR VR, VR wszędzie. Ten VR-VR wszędzie na samym WDW, ale może przejdźmy do tej gry. W ogóle byśmy nie zwrócili uwagi na to, gdyby nie Tomek Pienia, którego pozdrawiamy, szli sobie ładnie z piątkiem kuldankiem i nagle mówią: Słuchajcie, tutaj jest ten idol flight, nie? Zadrajcie to, bo to jest najlepsza gra w ogóle targów według mnie. Najlepsze, Najlepsze gra... to może Was dzisiaj spotkać. Tak, najlepszy wkład ten. My tak, no to dobrze, staniemy, nie? Chłopaki, stanęli z nami. Jezu. Jezu, Boże. To jest dobra gra. To jest bardzo <grym> dobra gra. To jest gra targów, rzeczywiście. Moim zdaniem. Słuchajcie, znaczy, nie, to była gra, targów, która mnie to... najbardziej zaskoczyła. A nie mi na początku. Tam zaskoczenie to jest nieludzkie. Nie mieście rewolucji takich trochę nudnościowych, bo ja w porządku miałem. Nie, nie. nie ale miałem A problem z tym, że przez... za bardzo się emocjonowałem i prawie spadłem z fotela. A kto wam przez dwie godziny mówił, że chodzi jak po księżycu, bo nie możecie doprowadzić błędnika do. No, przez cały czas wam nadudziłam. Jak tak. nie głodna, to błędnik było. To było, to było, to było, trochę, było to niesamowite. To tym na, orłem. Na pewno to pozwólcie, to... że opowiem o co chodzi, czy nie? Tak, jak najbardziej. My nie się na zachwycamy, a nikt nie mówi na czym gra polega. Więc tak. Jest sobie opuszczone miasto. Chyba jakaś postapokalipsa w ogóle. Zadośnięty, tak, padysz zadośnięty. Y, nie ma ludzi. To jest bardzo ważne. Nie, nie da się stracić. Absolutnie na ludzi. nie ma ludzi, ale z opu uciekały zwierzęta które zaczęły sobie żyko, dziko żyć, więc się tam zabił nowy ekosystem Skąd totalnie. Skąd ty znasz taki, taką Przys fabułę, kurde? No, przygotowało się Przys Wszystko no. było powiedziane ma, ma na ma początku. No, była jakby pierwsza tak, ta rama tak, fabuły, a Pierwsza dra, którą odrobaliśmy, to goście nam powiedział, że się zapoznali z całym systemem, więc powiedział odpał gdzieś tą fabułarkę, nie? I tam było wszystko opowiedziane. Okay. Więc całe środowisko to jest postapokaliptyczne Paryż, i się zostaje odłem, który walczy o przeżycie w tym bardzo brutalnym, nowym środowisku. Bo tylko zwierzęta sobie potrafiły tam poradzić. I się zostaje tym odłem. I to jest wow. No. W ogóle stojąc z boku, to wygląda mega śmiesznie, bo ludzie kręcą głowami jak takie głębie, co się zastanawiają nad życiem na przykład. <śmiech> w prawo łepek, w lewo łepek, bo tutaj akurat się steruje głową. Czyli w kierunek lotu nadaje... Pochylenie głowy, ruch głowy, natomiast strzela się dźwiękami, przyspiesza i coś tam jeszcze dobiło padem. Ale mm, tylko strzelanie się. i przyspieszenie. Tak, karcze się włączało. Czyli strzał się z tak. dzioba? Tak, prawdopodobnie. <laughs> tak. Strzał z dzioba i ten. Taki orzy snipeł, tak. Snajper, i... Orzy snajper. I to jest taki, typowy jest the flag cała się się opiera na tym że tak. cztery gołębie z z gołębiami. gołębiami A co, nie? Orły. Orły. to orły były, Or... od kiedy taki, biją gołębią taki, to jest taki, to on no tak. łapią zwierzynę? Tak, tak, tak, tak. Przepraszam, bo tutaj mecz. Yy, dobra. Yy, or, or, or, or walczył o zwierzynę i ta zwierzyna po prostu leży jak flaga. I or, jak jest się orłem, to musisz ją wziąć i zaprowadzić ją do bazy. Czy tam. no. Przy... Wziąłem cię, ogół. Gniazda Tak. a flag, tylko. Znaczy myślę, że nam różne sądby gry, ale ten akurat nam udostępniono. Tak, i był super. Mhm. Jest, był naprawdę fantastyczny. Jak się grało i przelatywało między tymi budynkami, albo machało się głową, żeby, żeby nie dostać kulki od, od drugiego orła. Albo lot nad wodą. Coś wspaniałego. Tak. No, tak, to tak, tak. No i przede wszystkim bardzo atrakcyjna prawa graficzna, naprawdę. Bardzo, bardzo estetycznie to wyglądało i fajnie chodziło, tak jak tam Hubert wspominał jeszcze, jak na żywo sobie omawialiśmy te rzeczy, że na jakichś tam podwójnych GTX-ach, także tak, na podwójnych GTX-ach. Myślę, że jeśli to wyjdzie na PlayStation VR, to to powinna być podstawowa gra. Bo to jest to, jak to jest gra, która mówi, jak zrobić grę, dobrą grę na VR. -a. Mhm. Ej, ale ja mam do tej gry inną uwagę. Właśnie chodzi o to, że ona bardzo oszukuje mózg. Straszliwie, bo nagle latasz, nagle nabierasz ogromnych prędkości. Ja do tej gry bym musiała mieć wbetonowane krzesło. Bo ja ruszałam się całą sobą i to krzesło ciągle się odrywało od ziemi. No tak. I ja nagle taki ja taki paniki. Ale mniejsza, to nie jest gra na długie posiedzenia. Na pewno nie. nie dla mnie. Bo bolała mnie głowa, bolały mnie oczy i miałam taki, wiecie, chud kosmonauty. Jakbym nie do końca miała tyle grawitacji, ile potrzeba. Mm -hmm. A to graliśmy ile? 10 minut? Bo to było tak, że był wstęp plus dwie gry. Każdy, tak, każdy testujący miał prawo do tylu. Nie wiem, 20 minut maksymalnie? No, to jest tyle. A PlayStation, to później jeszcze powiem, PlayStation VR trochę mniej niż kocioł jakby na błędnik. A Drugi są Gra jest niesamowicie... Inne. Tak, to, tak, to jest, jest niesamowita dynamika gry. W sumie to jest dynamika gry, która się nie osiąga normalnymi grami. Nie oszukujmy się. Emocji też tak się nie osiąga. Nawet przy zwykłym Capture the Flag w chociażby w w wowie To nie jest to. To jest niesamowite coś. Na prędkości są niesamowite. Satysfakcja jak się w locie kogoś zestrzeli jest niesamowita. No ja miałem mega, mega frajdę ze zdejmowania Huberta. Ale mózg nie wytrzymuje. Tak. <laughs> mózg i oczywiście nie wytrzymywał, bo mówię, ogromny pół głowy. No to pewnie też brak przyzwyczajenia jest tak naszego do, do mm -hmm. takiej rozgrywki, przy to był pierwszy raz w ogóle w tą grę, także to na pewno... Ale to Ale Już dawno o tym rozmawialiśmy, że te gry na Wiara nie są na długie posiedzenia. Typu no, tam dwie godziny. Myślę, że nie jest... Nie, zwłaszcza, że głowa się szybko wykończy i ten... Także to jest, to jest jeszcze problem niestety tych wszystkich. No szkoda, no 4-1 jest. Dobra. Myślę, że może zamienić dalej, nie? Tak, tak, tak. Igly był świetny. Polecamy, jak ktoś będzie miał okazję. No jak najbardziej. Dobra, słuchajcie. Yy... Następną grą, którą odradliśmy, wszyscy spotykali na drugą halę, żeby się rozejdzić, co tak się dzieje. Tam było sobie PlayStation. W ogóle na tej pierwszej hali był Ubisoft, Xbox i CD Projekt, jakieś tam pomniejsze firmy. W drugiej, drugiej hali było PlayStation, Ceneda, Strefa Junior i chyba praktycznie tyle, nie? Tam, tam, tam PlayStation więcej z hali zabrała. I też my sobie przechodzili koło tego PlayStation ale ustawiliśmy, ustawili sobie na puzzle. I Poszliśmy do sceny yy, Wybieraliśmy gry od Square Enix. I yy, tam Diana jeszcze obok. Uciekłam wam na chwilę. Tak naprawdę to, to tak wyglądało. Wy sobie idziecie po coś i ja tak... Boj Mój Boże, młotek wojenny 40 tysięcy lecę. mnie nie tak, ma. Tak, ale, ale bycie, bycie, co jest najśmiechniejsze, że żeby pierwsze, że to popatrzyliśmy, to Diana zobaczyła, co tu nie jest. Dzięki. Wyzwolenie, wyzwolenie. Umiem, wpada, okej okay. no, ja no... Ale w RTS-y Na padzie to jest wiesz, karkołomne Nigdy chyba bym nie próbowała nawet Wracamy do Hameda 40 tysięcy, na którego uciekłam na chwilkę bo no, nawet wygląda jakbym uciekł Bo oni gdzieś tam pędzili Jakieś tam swoje gierki Ale patrzę, młotek wojenny już Odchodząc do tego, że chodził niesamowity cosplay Szturmowca Po targach Jaki taki, taki wow i z tego, co słyszałam, to Cosplay zrobił to w sześć dni, a kostium jeszcze pachniał farbą olejną. I wow. skórą. I skórą, no nie? Tak skórą? mocno. Skórą. Do tego tak, tak rasowo skrzypiały sprężyny. niesamowite. <głos> w kwestii samej gry. No, rozgrywka nie miałam za dużo czasu, żeby się zapoznać. Gra jest śliczna. Animacje jednostek są śliczne. Środowisko żyje i jest piękne. Ale wiadomo, to jest RTS. Ja bym musiała tam postać z pół godziny, żeby zrobić sobie chociaż jedną, no nie kampanię, to zgrywkę w kampanii, żeby zobaczyć, jak to sterowanie. No, żeby zobaczyć różnicę między jedynką, czy dwójką. Jest takich zachwyt na pewno wizualny. Jest. Ale nie wiem, czy ja będę miała czas na to. No Zobaczymy. właśnie, tego typu, te, te który wymagają masę czasu. Poza tym dwójkę wypadałoby skończyć i Soulstone'a jeszcze nie zrobiłam z pierwszej części, więc mam tyły. <laughs> ja spojrzałam na ten wzgląd estetyczny, jest bomba. A później doszłam do chłopaków, którzy grali w inne kietki. Inne gry. I graliśmy które od Square'a, gdzie Dominic z Hubertem odrywali dodatek do Tomb Raidera, a właściwie to był Tomb Raider 20th Anniversary na PlayStation 4, bo premiera, nie? No i tam był dodatek chyba opuszczony, nie, Dominik? Yy, tak, tak sam tak, dodatek, dodatek był. Tak, i, i, I ja się wtrąciłem, bo, bo też odgrywałem z Dominikiem. No i, pier, i pierwsza reakcja Dominika było, że znowu PlayStation 4. Właśnie to było. Strasznie dużo było PS4, znaczy, bo mało chodziliśmy po strefie Xboxa na początku, to fakt. Więcej jak pokazywało Sony. Dominikowi chyba samo PlayStation nie przeszkadzało, co pad. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Tak, tak, tak. Ale naprawdę, jak wszyscy mówią, że ten pad nie jest taki dobry, to naprawdę nie jest dobry i ja współczuję użytkowników tej konsoli, po prostu. Bo to kontrola jest ważną rzeczą konsoli do gier jednak. Ergonomii no i tak jest. dalej. Ale myślę, że to jest kwestia też przyzwyczajenia, ja tam. Często mówiłem, że to dziadostwo jest i tak dalej, ale myślę, że jakby się trochę dłużej pograło, to, to nauczyłoby się na tym grać dobrze. Jesteś tendencyjny. Jestem, jestem, ale wiesz, to jest takie, no, ciężko zmienić nawyki z latami na, już nabyte, tak, w tym momencie. Czy znaczy, wiesz, powiedziałam coś o starych drzewach, ale aż taki stary nie jesteś. E, nie, nie, aż tak nie. aż tak hashtag, hashtag nie. Hashtag, Dobra, ale... Hashtag, hashtag. Co do więzów krwi? Więze krwi są w tej całej kolekcji dla 2004 i są także dostępne to do kupienia dodatek dla, dla nie so że, y, Wiecie mm -hmm. co? Tak. Teraz drobna poprawka, m, bo z tego co wiem, my nie ogrywaliśmy w krwi. My ogrywaliśmy. <laughs> to było coś tam. To jest kruf, ten. Koszmar. Tak, to, to był ten dodatek z przetrwaniem. A, survival. Tak, to, to był Ale tylko. Nie jestem powiem to było tylko przetrwanie, tak. to nie była fabuła. Y, do Tomb Raidera wyszły dwa dodatki plus kilka pomniejszych trybów właśnie ten survival jest głównym pomniejszym trybem. Ale mm -hmm. wiesz co, nie, nie jestem teraz taki do końca przekonany, tak. bo, bo tam gościu nas, gościu, ja tam w ogóle odpaliłem sobie inny tryb, Aha, I razem przed Smutny Pan i powiedział mi, że to, tego nie, nie powinienem w to grać i że on włączy mi to, co powinienem. <grym> Ojej. Okay. Było tak i on mi po prostu, bo ja sobie chciałem zobaczyć różnicę tak między wersjami, bo samo tam zobaczyłem, że jakieś dodatki, zwłaszcza, że jak potem wróciłem do domu już po WGW, to tak z sentymentem włączyłem sobie właśnie... The Rise of Tomb Raider. zobaczyć co tam się... Nawet patch w ogóle był duży, więc byłem ciekawy, co zmienili. Tam się pojawiły jakieś ekspedycje i tak dalej. Rzeczy, których jeszcze nie widziałem. To jest to nie. nie do końca. Wiem, że nowy dodatek to jest więcej krwi. Na tak, pewno. I, I to dotyczy i rodu krowców. To jest to, co nie graliśmy. To jakiś w ogóle okay. absurd jest w takim razie. Poza tym dodatkowo były mega krótkie kable do słuchawek i człowiek tak z nosem w ekranie. To Dominik jest sporo niższy ode mnie, to sobie wyobraźcie jak ja no miałem niesamowitą gimnastykę, kiedy ja jestem naprawdę wysoką osobą, z 80 cm wzrostu i ja nosem szodowałam po monitorze, bo te słuchawki były tak krótkie. Tak jakby tego nikt nie testował, no taka trochę wtopa, no, ale ja na szczęście na poprzednim WGW nagrałem się w Tomb Raidera, a potem sam się nagrałem, więc tam nie ma żadnej, żadnej strat. No ja w ogóle w Tomb, Ra Tomb Raidera olełem, bo ja się zobaczyłem o jest Final fantasy, to, to podleciałem i stałem plecami do nich, nie? Też grałam w finala Tak, hmm? Diana, Diana chyba, no, zagrała się w ogóle najpierw zagrałaś w a później, później w, tom, w Tomb Raider'a, nie? Tomb Raider'a to już ciężko powiedzieć, żebym zagrała. Tylko ty dotknęłaś. Nie, nie tak? dało się, no tutaj. Nie to, ci, to, no, Co to, do to samego trybu przetrwania, tak no to to było po prostu. Rodzisz się w domu i musisz zabijać atakujących cię wrogów, czyli duchy. Mm -hmm. I w sumie to było tyle niestety no. nic więcej nam nie udostępnili trochę no, biednie jak nie widzicie tak. Dominik był tak zachęcony że w ogóle poleciał do domu i zainstalował ponownie Nie, ja miałem go cały czas A, ja cały dodatku czas. Już nie grałem. tak tak, tak jeszcze dodatki kupić. znaczy jak się kupi ta season pass dostaje się to wszystko więc teraz season pass się szczególnie opłaca mhm. no to może już po polecimy dalej właśnie z Final Fantasy 15. i ja byłem w ogóle w szoku z jednego względu, bo to że jak ta gra wygląda, to wiemy już od dawna, w sensie od tego Platinum demo, które wyszło i później jeszcze następne inne demo było. I jest jedna rzecz, która mnie w ogóle właśnie zszukowała, to jest to, że gra była pokazywana na dwóch konsolach. Naprzeciwko siebie. Co mało kiedy się zdarza w ogóle, żeby gra multiplatformowo pokazywać na dwóch konsolach, tylko zazwyczaj się pokazuje na tej, kto więcej zapłacił, nie? To jest takie naturalne rzeczy. A tutaj mieliśmy wersję może na PlayStation 4. Może nikt nie chciał płacić po prostu. Być może. Była eee, na PlayStation 4 na, na, na Xboxie One i Hubert pierwszą rzeczę, jaką w ogóle zrobił, to tak popatrzył tak wiecie, ja muszę zobaczyć, jak to wygląda na obu ton tak niczym się nie różnią. <grym> I... Wracając do samego finala. Wracając do samego To final, no? który mnie zainteresował bo nie ma turowej walki, a siekanka. Nie wiem, jak było z poprzednimi, bo się absolutnie totalnie nie interesowałam nimi. A tutaj faktycznie, o Piotr, taki zajadany siedzi, gra, gra. No to sobie stanęłam koło niego i faktycznie biega się i się sieka. Z buta wjeżdża. Tak się z buta wjeżdża. To jest bardziej podobne do Monster, Monster Huntera. Ten to, ten to Tam Ta warta turowa tu tak niejako jest, tylko ona jest bardzo, bardzo szybka. My tego nie widzimy tej, tej całej mechaniki. Z tego, co mi wiadomo. Ale gra jest cudowna. Jest piękna. Yy, ma całkiem fajnie i szczące rozwiązane systemy dialogowe. Takie nowoczesne, a nie wyglądające. jak Nie będę sobie przypominał Final Fantasy XIII, które było złe i, i, i niedobre. Yy, więc Final Fantasy XV może być w końcu ten finalem, który przypomni w ogóle to, dlaczego final jest taki super, nie? No mam nadzieję, że to będzie ten final, właśnie, Tadra, wiecie, dra ja targu, która wychodzi 30 listopada. Ja Też. się nie zgadzam z Piotkiem, że ona jest piękna. Nie zachwyciła mnie optoma. Przepraszam. No, nie ta każdemu tak. musi się podobać. Mi się podobała. Naprawdę mi się podoba i, i będę w to grał. No chłopak, chłopak, chłopak też to w ogóle nie interesuje, więc jak wyjdzie final fantasy 15, to ja to odram najprawdopodobniej w święta i po święta będę miał dla was masę wrażeń. Znaczy ja planuję jeszcze raz do dema podejść, ale, ale powiem szczerze, odbiłem się straszliwie, jednak to nie jest... Wiem, nic wiem, w, w, Warta drewnianym mieczem cię odrzuciła, ja wiem. No i w ogóle te to przecież nie nie te rośliny i te dziwni bossowie, no to jest to jest strasznie specyficzny o, to, tam, ale zobaczysz, bo ci Final Fantasy XV i ja znam i w ogóle. Mm. Ja, ja nadal nie wiem o co chodzi w tej serii i, i grałem Toż... i absolutnie nadal nie wiem o co chodzi no, ty no nie wiesz ale ja wszystkim osobom, jeżeli mówię szybko w... wszystkie osoby, które nie wiedzą jak podejść do Final Fantasy 15 polecam obejrzeć a, cztery odcinki anime które są dość krótkie jest to anime pod tytułem Brotherhood i pokazuje. jak wygląda fabuła, jeżeli chodzi pod względem takiej więzi pomiędzy tymi czterema bohaterami, które, które no, są. Czekaj Piotrek, przerwę ci. To jest kontynuacja poprzednich części? No właśnie nie do końca. Czyli to jednak jest, coś chcesz znać. To możesz nie znać całości i wystarczy że będziesz grał w to i każdy final jest oddzielną historią. Wszystko się dzieje w jednym świecie, ale też was częściej jest oddzielną totalnie historią. A no, to jeszcze nie jest tak najgorzej. Nie jest najgorzej, a tym bardziej, że Final Fantasy 15 tutaj Square robi wielką machinę marketingową i nie dość, że wydaje właśnie anime, które jest dostępne, uwaga, uwaga, na YouTubie. Normalnie, oficjalnie na YouTubie, bez żadnego kombinowania, więc możecie je sobie obejrzeć. Napisy są w wersji angielskiej, więc dla niektórym to może przeszkadzać, ale, ale jest, tak? Więc już w ogóle szapoba. Do tego dochodzi yy, film, który się nazywa Final Fantasy XV Kingslave i ona jest w ogóle dostępne, będzie na Blu-rayu w wersji tej kolekcjonerskiej. Wiem, że ma być do kupienia tak normalnie na torrentach już jest, bo Slay wyszedł, zdaje się już w Japonii. Był w Chinach, więc wiecie. No. Więc, więc można to już obejrzeć. I polecam. Naprawdę polecam się, się tym zainteresować, bo to daje background, który, dzięki któremu jesteśmy w stanie zrozumieć, co tam się dalej dzieje. I, da, i wtedy dopiero to odrać. Poznać historię księcia Notlisa. Dobra, może możesz fajnie co finalu, bo nie ma sensu. Właśnie miałem to zasugerować, bo tutaj Warland mniej dostął antynowego. Ja A, właśnie musiałem ja, ja, ja, oprzec... ja myślę, że teraz możemy zrobić coś, co Diana nie lubi. <głos> Diana myślę, mówi, że, ona że ona się ona na, na niej Znowu VR. Znów VR. To znów VR, VR, uh... VR. Ja sobie wstęp tutaj. Obiecałam sobie, że po Eagle Flight'ie nie będzie już absolutnie żadnego vr bo mój błędnik głupieje. Bardzo siebie oszukałam. Nie wiem, co mnie podkusiło. Patrzę, ej, chodzę na wiatr. Idę. Żaden chłopaków nie chciał się na początku odważyć. Później też niekoniecznie. Tak, ja nie do końca wiedząc, co czynię, usiadłam na tym fotelu. Pan zamontował mi gogle, które muszę pochwalić tym, że dużo łatwiej się je ustawia. Jeden guziczek dopasowuje sobie do okulatów, nie muszę ściągać okulatów super. I sobie usiadłam. I tutaj tak. wchodzi nagranie. Myślę, że da się coś z tym zrobić. Jak już sobie słuchacze posłuchali moich tutaj dziewiczych pisków, <głos> że tak to ujmę, to narzekam sobie na samą rozgrywkę. Dla mnie najgorszą rzeczą było to, że drzwi się nie otwierało na interakcję, tylko trzeba było wjechać. Uderzyć. Tak zbada pociągnąć drzwi, żeby się otworzyły. I bardzo, bardzo to było przykre w momencie, kiedy ja się rozpędzam i uderzałam w drzwi, które były zamknięte. I tak jak sobie pouderzałam kilka razy i pośmiali się wszyscy wokół ze mnie, to powiedzieli mi, że może nie te drzwi. Później udało mi się znaleźć właściwe drzwi, Straszliwie przedażona. No, nie wiem, dlaczego ja tu usiadłam. Straszliwie przedażona. Próbuję, trzymam się światła, kurczowo. Powolutku sobie idę, no i ktoś mi zasugerował, że może coś mnie goni. Goniło. No tak, bo e, nie to, było dźwięku. Kamera nagle się obróciła i Niena zrobiła to, co mogliście chciał usłyszeć. E, przy okazji, rzucając siebie Google, wrzucając tak, je. Tak, to nic więcej, nic więcej. To. Tak było. Przynajmniej, ale to tak, słuchajcie, no, patrząc na te stanowiska, jak już zdjęłam te okulary, to zrobiłam na tyle duże show, że chyba trzech pracowników stanowiska przyszło mnie pooglądać, więc Super. Eee, W ogóle, Diana powiedziałaś, co to była zada? Nie. Nie. To ja uwaga, Diana odrywała, w ogóle, najlepsze jest to, jak, jak ładnie było zrobione to stanowisko, On już ja mówi, o kurna, chyba są lejersy. Ja mówię, layersu, przecież twórcy nie tworzą layersu. Nie, to muszą być lejerców, bo jest tam e, ten... Takie dywany były i no fajnie to tak, wyglądało. Tak, wszystko wyglądało tak jakby z layersów. Ja nagle patrzę do góry, a tam logo, nie? Resident Evil 7. Aha, okej. Okay. <grych> to znaczy, na, na początku chcieliśmy ograć, bo ten facet, z którym graliśmy w Star Treka nam polecał, mówił, że absolutnie fantastyczne doświadczenie. Mówię takie, o, może zagrać. O, dewelacyjne. 5-1. Mhm. No, więc widzicie Dianie się nie podobało, a, za, a pod Janie zasiadł Dominic Nie że mi się nie podobało, tylko ja nie mogłem dać w horrory. No i dźwięku nie było to jest A tak, nie było dźwięku Może no to i lepiej To właśnie, to i lepiej Tak, a mimo, tak no tak, mimo, że nie było dźwięku To i tak dało się konkretnie wystraszyć Znaczy ja Powiem wam szczerze, był na początku za, nawet Zachwycony oprawą jak na VR że zaskakująco tworzone pomieszczenia, jeżeli chodzi o geometrię. Tylko to, co Diana powiedziała, mechanika poruszania się, taka no strasznie toporna. no rodem z rezydentów po prostu. Zachowali standard. Ktoś tam powiedział... <śmiech> Trzymają <że> tak, poziom. <śmiech> tak, bo ktoś tam powiedział, że to faktycznie, to trudno opisać, ale ta postać nie poruszała się w pełni płynnie, tylko jakby można było um, obrócić się określony kąt i to był ściśle określony kąt i dalej wędrować. No i w efekcie to wygląda jak pokaz slajdów. Zwłaszcza kiedy tam się uciekało przed tą wredną małpą, tą babą, tam tak zwaną, to no to był pokaz po prostu slajdów. Bo człowiek panikował jeszcze tutaj, że ja no bo przecież ugoni mnie, a jednak to tak wszystko jest takie bardzo bliskie. Tak normalnie to tam ten ekran telewizora jest jakoś tam od nas oddalony, tak, a tej mamy no to przed oczami, tak naprawdę. Mm -hmm. Także tutaj na pewno na pewno VR ma niesamowity potencjał na takie straszaki, tylko bardzo się obawiam o zdrowie ludzi po czymś takim. Kiedy my, to no, jest jednorazowe doświadczenie, na przykład dla mnie. Nie odważy się już więcej. Opawiam, że, że tak może być, tak może być. Ja później jeszcze nawet opowiadał, o grałem winę tytuł na wiarze od, od od. Tak, a same... w ogóle o, całej, o całych technikaliach Playstyczny VR chyba potem powiemy, bo bo ogrywaliśmy już wszyscy. Już tak, na no, ogonie PlayStation VR to PlayStation VR, na no, no stanowisko No bo tego, tego było najwięcej, zresztą jak tak się rozejrzało wokół, to po prostu wszędzie na niebiesko i wszędzie VR, tylko było bardzo dużo widać, że... No 50 stanowisk, nie? Więc... Tak, w ogóle skala, no, nawet podejrzewam, że jak było oblężenie tam w kolejnych dniach tych takich normalnych, to, to na pewno wszystkie były te stanowiska ostro przemielone. Na pewno mhm. tam ludzie tam mowa jest, że ponad 20 tysięcy ludzi było na, na wow. WGW, także wow. niezły wynik po taką imprezę. Dobra, po Resident Evil 7 wyszliśmy i było stanowisko Dishonored 2 i wyszliśmy znaczy tam było jakieś odliczanie i Diana mówi ej chodźmy wejdziemy, ja mówię no ja wejdę bo to Dishonored, nie? Ja wchodzę, zobaczyliśmy co zobaczyliśmy i teraz przetnę bo naprawdę muszę. Jednąłem wielkiego faceparma. O matko, nie wiem, o czym chcesz powiedzieć. O czym chcę powiedzieć? Też nie wiem. Nie wiecie? Nie wiem, tak przeżywa. Uh -uh. Ja się zastanawiam, kto mądry na miesiąc przed premierą daje mi wycięte filmiki z YouTube'a. Hmm. To już wiesz, kto e, daje. Ten, kto daje. <gry> w to chcę, to samo. Nie, ale wiesz co? W to mieliśmy gameplay na żywo. To jestem jeszcze, powiedzmy, w jakimś stanie zrozumieć. Ale nie jestem w stanie zrozumieć, gdzie dostaję... Dwie misje, które są dostępne na YouTube do obejrzenia w całości, a to są jeszcze pocięte. Jeśli 10 minut, ja to widziałem już dużo wcześniej i zastanawiam, co się dzieje. Na, naprawdę. No, Ale mi się to podobało. No, a czy pod, dla mnie to było nowe? No to no właśnie to może tych materiałów. On może nie byli Wiecie przygotowani. Co? Ja to w ogóle tam bym została na półtorej godziny. To, to, to się tak dobrze oglądało. To się nie oglądało dobrze. Film. To było źle pocięte. Dla mnie się oglądało super, bo ty nie, to już czemu? widziałeś. Oj, to, to było źle pocięte. Się <grym> tak, tak, tak. Ja nie, nie wiem, no, że ty oczekiwałeś ja, czego innego. O, o, oczywiście, bo jak ja to widziałem, to dokładnie wiem w których momentach oni wycięli. <śmiech> Możecie sobie zobaczyć e, gameplay y na YouTubie i zobaczycie ja, dużo rzeczy po prostu zostało na hamach wyciętych, które naprawdę mają znaczenie. To było źle pocięte. No I tak, sam... ale Piotryka, to miała być prezentacja, żeby zachęcić do gry, a nie... Game Może, no, Dla mnie, w... dla mnie to jest to no, jeden jeśli to jest w... największy <śmiech> zawód Starbos. Od dosłownie słownie wychodzi. Chcę pretendować do miana polskiego Gamescomu. Takie gry muszą być wystawiane, no bo one ta gra miesiąc, za miesiąc ma premierę, no to bez, bez sensu, że dają nam jakieś filmiki, no kaman dokładnie. To jest, znaczy ja, ja jestem bardziej zawiedziony tym, że nie było gameplay tak, no. To jest, to jest, nie jest już dodatkowa rzecz. rzecz. Znaczy gry, grywalnej wersji, tak? O to, o to, ja to ja bardzo liczyłem na to, że oni w zamkniętej puszce mają tam nawet pecety z padami i, i możesz coś siąść i zagrać tą jedną misję, to, to naprawdę nie trwa dużo. Jedna misja trwa 15 minut. Ura. Tym bardziej, że Sony przy Horizon, które ma premierę za rok, dało grywalną wersję. Oj, Dokładnie. Nie to, dużo, nie? Marketingowe, to już tak samo jak teoretycznie patch psy mogły być pokazane. Dane nam do zagrania. Nie były. To co co obmyślił, to marketingowcy obmyślili taka niejna Mi się ta zdaje, ta że po budżetu nie było, albo im się nie chciało, bo Warsaw Games Week to za małe targi. Być może. Też może tak być. Chociaż patrząc po tym, ile Sony nam dało stanowisk Ech, z wiadami. Tak, no bo Sony. Ale Sony ma dobre ma do, do, do Tutaj yy, masz tą Cenelia jest, wy jest wydawcą, a BTS, da, wiesz, mogła nakreślić. E wiecie, co ja małe tarki. Ja to nie, nie wkładamy. No. Bądźcie tylko tam, żeby zainteresować, jak będzie, nie? I tyle. To w ten sposób mogło wyjść. Więc mówię, Dizoner 2 jestem mocno zawiedziony. Ale nie ten pokaz to była bomba. Ja tam siedziałam tak po prostu jak taki wiecie mały dzieciaczek w kinie i tu oglądałam tak, a. Ale jak to się skończyło, dajcie mi jeszcze, dajcie mi jeszcze, bo to się tak dobrze mi tam oglądało. Zdjęta, będzie grać? Będę. A czy w ogóle teraz tak sobie doliczyłam, że mam 20 parę dni na przejście od 1 dzisiaj po nagraniu już chyba zaczynę odrabiać pracę domową? Moje? Dizoner? Tak, tak. Tam, twoje, ja nie to... wiem, bo ona było ruskie chyba. Nie, jest wszystko okej. Okay. Ja już grałam to... w nie, tylko mnie ochrzanili, że zabijam za dużo i będę strasznie pokazać przy zakończeniu i mam się składać. E... i mi się odechciało w przez to grać. Właśnie, i o, będę o, o, znowu o dokładnie dlatego mi się odechciało grać i już nie wróciłem do tej gry. A ja z buta wjeżdżam. No, no ale widzicie, z buta wjeżdżacie i ta gra... Ta gra nie ma sensu, sens to jest, że ona nie lubi się skradać i nie lubi się skradać. No, no okej, okay, ale ona was nie każe, po prostu zmieniacie zakończenie. No to każe. Mi trochę inaczej powiedziano, no ale okej, okay, to takie odbieranie swobody z grywki, ja rozumiem, że tutaj... Dobra, wrócimy do do tak. przy okazji Dizondo tych jak sobie pogram. Dokładnie. Lecimy dalej z... E, pod 2 mieliśmy okazję spróbować trzeciego wiara w ogóle trzeciego jako pod względem urządzenia. Bo podeszliśmy do st stanowiska Tlabatera, czyli takiego polskiego tw tworu ID, po prostu od CDPL, CD jeżeli dobrze pamiętam. I na tym stanowisku można było zobaczyć grę, która się nazywa Alice VIA. I jest to gra logiczna i mocno logiczna, która jest odrywana na HDC Bajdzie. No i Hubert dotknął, bo ja po pierwsze mówił, o da, dawać mnie, to ja to z sobie poradzę, nie? <grym> tak. I, I ile Hubert trwała twoja rozdrywka? Ech, pięć minut? Albo no, na tak dwie minuty? Bo tak naprawdę e, zniechęciło mnie dwie, dwie rzeczy. To, że to jest gra logiczna, to po pierwsze. E, a po drugie te piksele straszne wyłażące z y, Vive'a nie wiem dlaczego one tak wyłaziły ale na przykład PlayStation VR ma to jakoś fajnie ogarnięte na pewno ma inną matrycę, która maskuje mm -hmm. te piksele, ale nadal jeśli Vive za 3000 zł ma, no, ma tak wyłażący piksel to jest źle ja miałem dokładnie to samo jak byliśmy na Pixelu, i graliśmy tam na Vive w tą śmieszną grę taką co tam się ludzi z pociągu rzucało i tak rzucało. To, to ale... że, że. Poza tym, wiecie, co tak widać, skojarzyło się, że Vive to jest taka maska predatora. Że to te kable z tyłu zwisają jak to takie takie z tego z maski predatora. No Nie, jest, to, tak się na pewno jest A jest najcięższym urządzeniem. To jest, jest, jest, jest, jest strasznie niewygodne, naprawdę jest ciężkie w ogóle przeciąża łeb. Jest. Ja jest. nawet go nie zakładałam. Ale no, jest jedna okay. rzecz, którą ja mogę potwierdzić, bo byłem drugą osobą. Nie, do, nie, do, nie Ty też grałeś chyba, nie? Tak, tak. Tam trochę pomęczyłem się w tej grze. A, ja, ja w ogóle skończyłem to całe demo i jak skończyłem, to, to się dowiedziałem, że jestem piątą czy szóstą osobą na w ogóle która to skończyła, nie? Więc super. Eee, I powiem wam tak. Sam HTC Vive ma jedną zaletę nad wszystkimi innymi zbiera ruch głowy 10 razy dokładniej niż każdy eee, inny. Wiesz tak. co, ma jedną zaletę i nie, to nie jest ruch głowy, a to są kontrolery one są e, tak fantastyczne. Ale jest ruch głowy także. ja sobie przeanalizowałem w głowie wszystko, jak, jak to było HTC Vive naprawdę. To znaczy, nie? akurat ruch głowy mi nie przeszkadzał w żadnym VRze, ale to, że w PlayStation VR ręce się trzęsą i te kontrolery no, nie oddają w 100% tego, gdzie są ręce, tak samo z, z tym drugim, Oclusem, A no, tutaj było idealnie, po prostu odwzorowanie było jeden do jednego. Tam gdzie, tam, gdzie były kontrolery, tam były w wirtualnej rzeczywistości, tak były w, w rzeczywistości. Mhm. Znaczy w ogóle żaden z tych rodzajów wiarów wiarowych nie, nie jest idealny. Tak? Bo właśnie Vive jest idealny do takich gier przestrzennych, bo doskonale lokalizujecie w przestrzeni, no i te kontrolery są fenomenalne a za, za to ten jakby waga, tak? Jakby ergonomia jest waga, ekiepsza. cena i ten dalej to, to wstosowane. Tak na razie to jeszcze może potem będzie podsumowywać temat VRu. No i to, że no trzeba podłączyć pięć kabli do Vive'a. I tak, ta, i no, kamery nie, i w ogóle. Kabli, no. Coś tam jest. Podziwiaj swoje dzieło. <laughs> tak, <laughs> rewelacyjny filmik od Sony. No był taki. Ale chętnie hmm. wrócę jeszcze tak do tematu VR-u, jak będziemy tak pod koniec już nagrania. Tak, tak, tak. A, Alice VR w ogóle co ciekawe będzie grał na każdy VR czyli bez względu czy macie HTC Vive, Oculus'a czy tam jeszcze jest coś co się zwie OS VR eee, ale na to PlayStation to... nie będzie nie z tego co wiem nie no to nie na każdy eee, halo no na, na każdy który podłączysz do pc eee, ale to potem też za chwilę jeszcze przy PSVR A, do pc eee, można podłączyć VR, to no, VR. Co, co tu mówię to za, za chwilę w ogóle Alice VR będzie tak, że można odrać tak normalnie. Bez żadnych wiarów, itd. Tak dalej i to, to jest pierwsza gra, którą się zastanawiam nad tym, czy nie zainstalować Steema. No ja pierdziele, to jest jakiś przełom. Bo dra mi się naprawdę spodobała, a ja lubię gryologiczne. Więc... Jestem bardzo ciekawy. W sumie taka geologiczna to chyba na komputerze, więc tak, wskraca się, można może <śmieckie>, zainstalować. Ćwiczenie, ćwiczenie <śmieckie> ja, mi się naprawdę spodobała i, i jestem jej ciekaw. Tylko nie do końca zrozumiałem, czy, czy znaczy twórca powiedział mi, że tak oczywiście będzie na wszystkie strony, ale czy na pewno to się okaże przy że bo to jakoś nie długo do 20. któryś października, jakoś tak. Więc Krówki mieli na stanowisku i dawali przypinki, tyle jeszcze. O, dawali przypinki i dawali krówki, nie? I To nie było częste, okazuje się. naprawdę. Nie było. Tak już do samego WGW, tak szybciutko nawiążę, to nie były tak, gdzie się zbierały gifty. Nie, ale my troszkę zrobiliśmy Tak. Potem się okazało, że można było coś pozbierać. Tak, mogliśmy w ogóle pozbierać 10 razy więcej, to wystarczyło podejść do odpowiednich osób. No, zdarza się, no ale też wychodzimy z y, doświadczeniami, materiałami, do, o których możemy opowiadać, a tam tyle już chyba wydosłam z kolekcjonowania tego. Ale tam koszul to złoty do psów byś chciała. Jak zobaczyłem, że ktoś z targów wynosił kolekcjonarkę Gearsów, to się rozpłakałem. Były sklepy, tam jest z Szczed, więc on mógł z tego sklepu ją wziąć. Mhm, może. No, no. E, Dobra. Słuchajcie, Później żeśmy poszli, już zaczęliśmy mówić, dobra, wiecie to, czas na PlayStation, na ostro PlayStation. I zeszliśmy sobie, wcześniej się zapisując w ogóle, na prezentację PlayStation 4 Pro, gdzie pan Radek, nazwisko, jezu, ktoś zapisał z filmu, z filmu TV. Nie, odsyłamy do filmu HDTV. Odsyłamy do filmu HDTV, gdzie dokładnie jest właśnie pan Radek, który, który nas nie, oprowadzał po, po świecie HDR-u i, i tego 4K w cudzysłowie. I... To była całkiem fajna prezentacja. W sensie pokazał nam to na Horizon Zero Dawn. Jak, jak to dokładnie wygląda, jak wygląda HDR, z HDR-em i bez HDR-u, jak wyglądają 4K i nie 4K, chociaż mówię, to też nie do końca jest to, on twierdził, że to jest 4K, ja dobrze wiem, że to nie jest 4K, bo to jest interpolacja, więc to trochę inaczej działa. Ładniej było? Było ładniej, to można postwierdzić, ładniej, w sensie widać tą różnicę. Było ładniej, ale to tak naprawdę on nam mógł pokazywać cokolwiek na przykład mogli zaprogramować, że po prostu się tekstury zmieniały, nic więcej i, i mógł nam wmawiać, że to jest z całym szacunkiem na pana Radka, tak? Bo, y myślę, że nie robił tego specjalnie, ale to było wszystko zaprogramowane pod zmianę tekstur, po prostu. I... No, demko było typowo technologiczne, bo padem przełączał między trybami. Właśnie, chyba, właśnie. Do tego piję. Y to mogło być wszystko. Jakby nam postawił telewizor obok telewizora na jednym 4K, na drugim 1080p przy tych samych teksturach, to mogłaby być inna różnica niż tą, którą widzieliśmy. Dużo mniejsza. No to, ale... Ale, ale czekajcie, no ale, to, ale to, co on pokazywał, no ten Horizon wygląda błędnie w, na tym PS4 tak, Pro. No. wygląda bardzo ładnie. Jakby ta konsola się śmiesznie nazywała, to naprawdę to, to jest jakiś tam przełom graficzny jakieś kolejne tak, szczegółowości detali przede wszystkim samowiczy. tym samochód, bardziej rzeczy istnienia przed Przede wszystkim, jeżeli chodzi o HDR. Nie? Tym bardziej, że potem graliśmy na PlayStation 4 i to wyglądało źle. Absolutna nie wyglądało była... źle. Hubert, nie przesadza. Nie, nie Piotr była, była naprawdę. Ja, ja to... nie uważam, że to wyglądało źle. To wyglądało po prostu dobrze. Nie, to wyglądało źle. Jak zobaczysz nie, to 4 do, do, to do, do, wyglądało źle. inaczej. To, to jak wygląda... Pamiętajcie, że widzieliście to a na jakichś monitorach a, w, w wersjach targowych. Okej, okay, ale jakieś. A nie na telewizorze za dobre 4500, jak więcej, bo ten soniacz, który tam było, był nie, 75 nie, ale całowy. Ale ja nie, mówię o teksturach po pierwsze, a po drugie mówię o draw distance. W sensie tam była mgła. I to było wszystko na szaro. No, Dominik, y, Hubert, y, czego to byś oczekiwał od takiej konsoli, jak, kurczę, w Force Horizon nie masz nawet takiego drogdystans? No jak nie? No nie masz. Nie, mi się to nie podobało, co ja widziałem. Y, I z, z jednej strony pewnie dlatego, że olali po prostu w wersji, wersji PS4. To nie jest tak, że PS4 nie ma mocy, tylko po prostu została olana optymalizacja. Właśnie a moim przez, zdaniem nie, bo to jest World of Games. Pro. Po, ja ci mówię, że najprawdopodobniej nie, bo, a to jest Gorilla Games, a dwa, e, samo Sony sobie zdaje sprawę, że jest masa osób, które nie kupi PlayStation 4. I Pro. właśnie dlatego olewają optymalizację, żeby e, było widać różnicę i żeby więcej ludzi się przesiadało. Ludzie tak, się jak nie jak przysiądą jak tak łatwo. Mówisz mi. No to dlatego cały czas będą. Żeby zauważyć, to, Ale różnica, I to jest. Żeby zauważyć tą różnicę, musicie posiadać telewizor naprawdę z wyższej płótni. No Co by ok, nie ja mówił to... pan, pan Radek, że nie potrzeba. Naprawdę, żeby zobaczyć tą różnicę, potrzebujecie niezłego telewizora. Ani nie każdy stać i nie każdy ma tyle miejsca. Dlatego nie wszyscy jeżdżą Ferrari, i dlatego niektórzy używają z Xperium 4 Aqua. Na Dokładnie tak. Dokładnie oh, tak. Wielon, Beny, A przecież gry na no, PlayStation 4 no się... będą stopniowo obniżały detale. Tak, a ja, ja z Hubertem się zgadzam, że tak będzie, że już oni chcą przestać mocno promować tą konsolę, że chcą promować mocniejszy wariant, pewnie łatwiej jest nią programować, ma więcej mocy. Po prostu, no. Tutaj wygra, wygra zwykła ekonomia. Jestem, ja będę bardzo obserwował, bo jestem w tej chwili wyraźnie zainteresowany ps te Gdybym miał tych wolne środki. Nie wiem, czy nad bym się nie skusił. No na, nie na nie, bardziej, nie bardziej. Mnie bardziej ciągnie do zwykłego do PlayStation 4. Tak w ogóle, żeby odgrać no to się przed wszystkim jest Niechrnione na pewno, tak. tak. Ja, ja powiem tak. PS4 Pro jest spoto. W sensie podobało mi się to, co widziałem. Nie będę, nie będę ukrywał, że nie było widać różnicy i w ogóle. Nie, bo było to widać. Ale czy warto w tej chwili kupować PlayStation 4 Pro? No, ja powiem wam szczerze, że nie. Bo A, nie ma jeszcze na to, Horizon będzie pierwszą. Która nie to wykorzystywać? E, nie, nie. E, wykorzystuje to już, albo będzie za nie, bardzo niedługo e, nowy Deus Ex. E, a nie, to tak Deus Ex, sorry, te, to prawda, HDR już wspiera. E, ale to masz dwie gry, wow, no to dwie będzie gry więcej dla konsoli gier. za 1800 zł, Tam, wow. E, już zapowiedzieli mnóstwo gier. Ale, słuchaj, ja, ja ci w ogóle mam gdzieś rozpiskę, mogę to, ci to, przeczytać, to, które to, gry to, to, to, będą zoptymalizowane. tak się śmiejąc z Wii na przykład? Że tylko dwie gry... To to nie, śmiałe, nie wiesz to, co to przy to View, to view to. jest masa eksplozivów, które tam gry, które mają być, one będą za rok. Ja się zgadzam, że one będą. Tylko kiedy będą? Jak kupię teraz Pro, to za rok. Ja, ja mogę wam powiedzieć na stówę. Za rok, jak wyjdzie Scorpio, PlayStation też będzie miało swoją nową konsolę. E, my tak, myśli, tak, tak, tak e, Ja zgadzam wiem, się. PlayStation Piotrek. atakuje Via, PlayStation wyskakuje z Pro Po co im więcej? E, Myślę, że nie będą promować To co już mają Bo będą mieli słabszą konsolę po prostu Od Microsoftu Sam Nie może sobie pozwolić na to, żeby mieć słabszą konsolę od konsoli Microsoftu e, Gry wydane przed październikiem 2016 Patch do obsługi PlayStation 4 Pro Call of Duty Black Ops 3, Deus Ex Fallout 4, Infamous, Middle Earth Paragon, PS, TESO The Last of Us, The Witness Uncharted 4 i, tych I jest podane dużym. są daty, kiedy, kiedy dane pacze wejdą? E, nie, ale wejdą A on właśnie od, do tego pije, czeka, to nie to jest, wiesz dobra, ale To zależy na, to, na, na może tak żeby tego nie roz, jakoś nie rozdmuchiwać bardzo, a to zależy na to, jak, jakim to jest graczem, jeżeli ktoś y, chce pograć w Horizona w super detalach, to on kupi tą konsolę, nieważne czy kosztuje 2000 czy 3, a wiadomo, to tak byśmy, Nie patrzmy na to racjonalnie, bo to nie chodzi o racjonalne podejście tylko o to, ja na przykład dla Horizona kupiłbym PS4 Pro bo to będzie. Okay, I Serwało musiałbyś czaszkę, kupić nowy telewizor. No, ale nie szkodzi. Nie, nie, nawet nie. Nawet nie. nie musiałbym kupować nowego telewizora. Musiałbyś, bo, bo nie zauważysz na... tej różnicy. Dominic, ale naprawdę. Zauważysz w w momencie, naprawdę. W teksturach naprawdę będzie różnica. Dokładnie, tak? Nie będzie. Na nie zauważycie tej różnicy na ekranie 1080p na serio. Ale słuchajcie, Piotrek, ty nadal na wierzysz, że, że to. Te... była rozmyta. Piotrek, ty nadal nie wierzy, to. Nie zauważycie tej różnicy na pewno na Albo 2K one będą renderowane i tak, i tak w 1070 poza, poza tym najgorsza rzecz. Spadały ramki, no, no sorry, no tutaj to już nie ma... A już skąd że ten nie ten działo się to w Horizonie w normalnym... Jakbyś to puścił normalnie? No, tak? trudno, zakładam, że nie, no muszę coś założyć. No, ja, Zakładam, ja, że ja, nie, ale to było demo technologiczne, które miało działać. Ono działało płynnie na prezentacjach, y które nie tylko były nam pokazywane, tylko na prezentacjach wcześniej. Emocje w Piotrek, tym myślę, że, że PlayStation 4 Pro, ci, bo te, jak podłączysz tak, do telewizora 4K i 1080p, nie będzie żadnej grupi, różnicy, gier bo te gry spada, i tak, i tak ramki, są to renderowane to w 1080 p albo 1440p, To co może się dziać w grach wideo. to Trochę więcej się dzieje i spadają ramki, no. No tak, tylko no, na tego, no to jest na druga, druga rzecz, tak? Teraz, tak. Zawsze Dlatego, możecie tak, to sobie kupić kombajn Play PC-ta za 8000. tysięcy. na Jana, PC-ta w ogóle nie rozważamy mnie ja to placko. 18 tysięcy laptop, <grym> Hyperbook bodajże. Był tak. No, tu, tak. Oglądaliście, był tak. oglądaliście. O, I tam ten... wtedy nawet możemy atakować 100 FPS-ów i takie tam. Ja bym ja wam szczerze, że <grym> zagrać w Horizona w tych, nie wiem, na tej, super, super, na tej lepszej konsoli, po prostu żeby się nacieszyć większą atrakcyjnością wizualną. Nawet pomijając mechaniki i tak dalej, bo to będzie taki tytuł, który ma... Ja, mimo, ja bym to ładnie odkreślił. To, to się nazywa dziwka graficzna. Tak, no, no, i to no, będzie no, prawdziwe. No, 10, 80, 80? Mimo, dlaczego chcesz mi to odebrać? Jeżeli bym chciał sobie pograć w Horizon. Ja Cię tego nie odbieram, ja Cię tylko mówię, jak to wygląda realistycznie. Bo dobrze, dobrze wiem, jak to działa. Po prostu. Znaczy, oni też w tej chwili sprzedają troszeczkę marzenie, tak, tak naprawdę I, i nikt do końca nie wie, jak to będzie. Na razie możemy tylko ufać, że. Wiemy, bo digital nam już to pokazało, jak to będzie. Ale sam powiedziałeś, Piotrek, że to nie będzie 4K, tylko to jest jakieś abskylowane, czy. No no właśnie. nie wiem, interpolacja to nie jest zapenie, to jest interpolacja, więc... więc. No właśnie. Ale żeby to zobaczyć, uwierzcie mi, jest dużo rzeczy. <laughs> ale po podcaście mówię wam będzie. co to było, ja nie bo nie ma sensu w czego osiągnąć ja mówię o frame rate'cie to się zmieni, a nie sama rozdzielczość to słuchaj, rozdzielczość no. grafiki a nie, że wiesz, że frame rate się to, na to jest tym, optymalizacja a optymalizacja na obie konsole będzie taka sama bo tam macie tylko dodatkowo dodatkowe, więcej troszcze teraflogów pod względem graficznym Tyle. właśnie, które nie uciągną w życiu 4K, te gry będą i tak i tak renderowane w 10 p ja ci, ja ci mówię na 100%. Pod tym względem w ogóle to jest optymalizacja na procesorze, a nie na. Mam... Dobra, czekajcie. Czy ja mogę coś powiedzieć? No. Wy znowu 10 minut odbijać ci piłeczkę. Oja tak, moja, ja już nie chcę moja, i to jest znowu to samo, chłopaki. Ja chcę się, widzisz, ja, ja widzisz Piotrek, to nas różni. Ja się w ogóle nie, nie obchodzę teraflopy, mam w nosie teraflopy. Ja chcę pograć piękną grę. Koniec, kropka. Nie widzisz, ci, ty, ja o, pogadać o czymś, co rozumiem. No właśnie. Zmieniamy <laughs> temat. Dobra, um... Po zobaczeniu tego, co zobaczyliśmy, poszliśmy sobie tak odpocząć chwilę i siedliśmy do Forza Horizon 3 na takich fotelach gamingowych z kierownicami w ogóle i stwierdziliśmy jednogłośnie tutaj z chłopakami, że Forza Horizon 3 nie nadaje się do takich foteli. Mhm. -mm. Fotel Sorry, wygodno, co wam chodzi? No Inaczej, fotel jako fotel się nadaje, <śmiech> ale do kierownicy, nope. W sensie... Kierownica, kierownica, ale biegi. No, wiesz to, ale. Te Kierownica. Forza Horizon 3 nie, nie potrzebuje specjalnie. Biegi, to, no, to nie jest symulacja. jest w Gran Turismo Sport. Ja zostałam królową Driftu na trawie. <laughs> nie, ale serio, chyba podzielacie to, to, to, że Forza Horizon 3 nie nadaje się do kierownicy. E, nie, bo to jest gra arcadeowa, to jest symulator. To nie jest symulator, nie? I nawet jak włączycie symulację i cudawienki, to wciąż hmm. będziecie widzieć niektóre problemy. Na przykład jak się obkręca kierownicę trochę mocniej, to ona ma w samej dużo blokadę. Ona dalej nie pojedzie. No tak, po prostu nie jest... poza Horizon czy to jest arcade racer, który ma, no tylko z, realizm tyle wspólnego, że ma realistyczne modele samochodów. No i ten model mhm. jazd troszeczkę poprawiony, ale to no, Lamborghini jeżdżący po trawie, no sorry, to się w rzeczywistości nie dzieje. <laughs> Skaczący z wysokości i tak dalej, ale to ja w ogóle z Forzem powiem jeszcze, że mam problem, jakoś ostatni mnie do niej nie ciągnie. Tak pograłem, pograłem, jednak jest trochę wtórna, ale to kiedyś jeszcze do tego wrócimy. Ja jeszcze powiem o tym drugim fotelu, co próbowaliśmy w f tak tak, F1 jeden, tak I tej kierownicy, która tam była. Nie wiem, technikaliów nie znam. Ale tam to było bombowe. Kierownica stawiała świetny opór. Czuć? było ten problem kierowania tego Byga... mega, mega rozpędzonego Diana, samochodu. Diana, ty nie grałaś w, gra, w Gran Turismo Sport. Tam to było no. po prostu... Kierownica za 2000 Nie grałam, było. ale tą F1 może bez jakichś szalnych zachwytów, ale naprawdę miałam sporo zadochy. No. Gdyby nie to, że się rozbijam po minucie wyścigu i że jak jest auto uszkodzone nie idziemy dalej to by więcej radości aczkolwiek fan był naprawdę duży i mamy piękne zdjęcia na Twitterach jak bardzo jesteśmy zawzięci grając to ja i Dominik Ten skupione wyrazy twarzy to zagubienie bomba nie to ta formuła po prostu jest lepszą drogą pod tym względem bo jest symulacją to, tak, jest to jest symulacja Formuły 1, a nie dla i Dawa, więc I to się fajnie jej... da odczuć, dzięki właśnie tej kierownicy, która się blokuje, rzuca, wibruje, super. No, no ja w ogóle się, że było bardzo dużo stanowisk takich właśnie z tymi fotelami. No, bo było i przy się z Forza Horizon, przy tak, stanowisku Mediamarktu, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, tak mhm. też było. Mhm. I, i, I przy Techlandzie, i jeszcze w sport gdzieś tam z tyłu Hali o Playstation, nie? No przyznaję to, co Hubert mówił, tam naprawdę najprzyjemniej się jeździło, bo to była Trustmastera, taka wysokiej jakości kierownica i naprawdę tam się na tym jeździło świetnie, rewelacja. Tak, no to było to, to skrojone takie pod rzeczy na Sport. Znaczy. Tak, tak, tak, dokładnie. Tam też była niesamowita taka powiedzmy gałka do zmiany biegów, mała taka tak, zachwycaliśmy się po prostu z Dominkiem. nie działało. Można <laughs> <laughs> było tak sobie tylko mechanicznie tam pobawić się, ale to też Fajnie tak to sobie się rozwijają. To, to tak mi przypomniało moje pecetowe czasy, kiedy marzyłem o takim zestawie z tak zwany Hands of Throttle and Stick, gdzie no, kosztowało to wtedy jakąś bająską sumę i zawsze Teraz marzyłem to w o takim nie zestawie. Jest. Nie, nie, te, te rzeczy one kosztują tak no półtora tysiąca wzwyż za jeden element tak naprawdę i to nikogo nie dziwi, bo to nie kupują y, właśnie fani arcade'ów, tylko takich no bicia tych ułamków sekundy, tak, w tym F1 na przykład, tak, gdzie masz całą karierę kierowcy formuły odzorowaną bez żadnych kompromisów. Tak, jeszcze On. powracając do naszej sprzeczki, to znaczy do narzekania na targi bardziej. Gran Turismo Sport wychodzi w 2017 roku, nie wiadomo kiedy, a było odsądne 10 stanowisk i można było sobie w to no zagrać. Właśnie, się, to nie było, że za zamkniętymi drzwiami żadnymi, to po prostu było rozstawione. To nie był pokaz. Tak, nie było pokazu, nie było narracji, nie było czytania kazu. Czy... Ja byłem zaskoczony. O kurde, Gran Turismo Sport, nie wiadomo kiedy to wychodzi. W następnym z, roku wiecie, może przyszłą premierę, To już jest grywalne i można zagrać. Wiecie jak ta gra była jeszcze? Która jeszcze nie, nie wiadomo kiedy, znaczy chyba jest ta premiery, ale stary z że zostanie przesunięta. I mówię tu o Gravity Rush 2. W ogóle nie ominąłem to stanowiska e, i dopiero później się dowiedziałem, że jest. Wiem, nas Tatra trochę nikogo, bo nie mamy playaków, nie? Ale, ale było. Tadra jest. Dra do odrania. Więc wow. Da się, tak? Widać, że się da, tylko trzeba chcieć. Czy znaczy Sony w ogóle bardzo postawiło na. W ogóle Sony miał znacznie więcej gier niż Xbox. Tak, ja to, wiem, to, to co? Zielony uspokajał, ale, ale nie uspokajał na tyle, żeby nie zauważyć, że jest dużo mniej g. Bardzo dużo Forza Horizon, tak naprawdę. Ja góry zapamiętałem Forza tak. Horizon i Gearsy chyba były, tak? Uh, Forza Horizon i Gearsy Dead uh, Rising 4, uh, i Battlefield 1.8, uh, Killer Instinct FIFA 17, Minecraft. E, trochę tego było, ale pamiętajmy też o tym, że lineup up gier jest trochę inny. Tak, no i wszystko już Oj, prawie tak. było wydane tak naprawdę. Dokładnie, to... wszystko, co podsmiał jest praktycznie już wydane i nie ma takiej gry w tej chwili, która jeszcze teraz przed świętami będzie coś wychodzić. No nie ma, cała reszta to są multiplatformy, które są, były potazywane Wtedy na tarwek, czy na przykład to taki wyszło, Final tak? Jeszcze. Ja, ale nie ma jakoś takich wielkich gier, a za tą PlayStation są były gry, które jeszcze nie wyszły. No tak, ale dobrze, no, no, no to jedna rzecz, no to właśnie po to są takie targi, żeby zobaczyć nowe rzeczy. Żeby i to zachęcić. Właśnie jest... z... tak, bo, bo ja bo... teraz mam dysonans, bo jak sami widzieliście, yy, znaczy rozmawiałem jeszcze yy, po targach, po grając z, tam z naszymi kolegami i oni podali, że jednak mm, może te targi to nie jest do końca takie jak typowy Gamescom czy, czy E3, gdzie pokazuje się gry, które dopiero wyjdą. To są bardziej targi na na, w mniejszej skali dla yy, w cudzysłowie właśnie takich janusze, którzy przyjdą i podrają w te gry, w które już są, żeby oni mogli podejść do sklepu i powiedzieć, nawet poproszę w orce no, razy trzy. No, no, nie za bardzo. Nie, nie za bardzo, bo mm. To są targi, które pretendowały rok temu i pretendują teraz na właśnie takie większe targi. Zamiast, że rok temu była mafia, był, było mnóstwo takich mniejszych czy większych gier. Było przecież dywizję do ogrania. To nie jest tak, że wiesz, że to są tylko gry, które, które mają wyjść za miesiąc albo już są wydane. Nie, ja wiem, tylko mówię, to też jest są nas. I jakby inne odbieranie targi. Mnie nie się no? wydaje, że po prostu nie my inaczej odbieramy targi, a wydawcy inaczej odbierają targi. Bo samo Warsaw Games chce i pretenduje na to, żeby być małym Gamescomem, ale wydawcy nie pozwalają na to. No Zobaczymy całkowicie. w przyszłym roku, w jakim kierunku pójdą te targi. No, co możemy teraz gdyby Widzieliśmy to, co jest w tym wybyście poprzednim. Tak, w poprzednim było dużo. lepiej. zobaczymy. Mam wrażenie, że wydawcy trochę mniej olali te targi. Rozumiem. Mhm. Tak, też się tak zabrakło Nintendo, ale to o tym jeszcze pod koniec. Uh, może skupmy się na tym. dalej. Tak, leźmy dalej. <laughs> dalej. Uh, w końcu możemy powiedzieć o PlayStation 4, to Helmy i różne rzeczy, które tam odraliśmy. Nie odraliśmy też wszystkich rzeczy, bo tam był jeszcze Farpoint, Robinson, każdy praktycznie. Były się... zapisy na stanowiska, my się nie zapisaliśmy, więc musieliśmy liczyć na łódź szczęścia, że akurat kogoś nie będzie, bądź ktoś wyjdzie szybciej i będziemy mogli skoczyć. Dokładnie. No, się. Dokładnie tak, więc wstakiwaliśmy, jak się to dało. Ja i Hubert, żeśmy odrywali doświadczenie, że się tak wyrażę, Batman VR, Diana odrała sobie Bounda od polskiego, od studia, tak w ogóle. A Dominik nie wiedział, w co gra. Dopiero później się dowiedział, że gra w Until Dawn, The Rush of Blood. Więc... Tak To zaczyna... Tak było. A Dominik, Dominik później mówi, jeszcze Batmana ograł. Tak, była relacja. Nie wiem, czy, czy Dominik będzie chciał ją wrzucać. Czy ona się nadaje do na razie zakładam, że nie, że wszystko to, co teraz nagrywamy, to jest dopiero to, to jest ta relacja. Znaczy, skoro już do, do, dostałem głos niechcący, to mogę powiedzieć, że faktycznie z, z chłopakami też ograliśmy tego Batmana, no ja jestem absolutnie zachwycony. To, co tam zobaczyłem, myślę, że Hubert dalej superlatywy tam zaraz będzie z siebie wyrzucał, ale to jeszcze tylko powiem. Znaczy ja nie jestem specjalnie jakiś tam fanem tej postaci, bardziej to podchodzę do samej gry. Fantastycznie pokazana jaskinia Batmana, postać, znaczy właśnie nie, zabawa mało postacią. Rewelacja. Mm -hmm. Za rewelacja mało, to, co... No Znaczy to było krótkie niestety i tam był taki moment, że się zjeżdżało taką windą w ogóle czułem się jak w windzie. W ogóle znowu pokazane było jak Jestem ciekawy, jak potem ta gra wygląda później, tak? Tak, co tam należy robić, bo to było takie to była demo, tak technologiczne, tak? To nie była typowa gra, gdzie tam to było wiele roboty. Y -y, sobie byliście, y -y, jak się rozpalało gra, to pojawiało się to menu, no i tam w tym menu to były jakieś misje. Ja myślałem, że dostanę to i misję, żebym sobie mógł zobaczyć, żeby mnie bardziej zachęcić do tego, że E, weź się nie? Tutaj. a oni mi dali tylko takie to weź pokłachaj batarangiem. Który był super, ja nie twierdzę, że nie, tylko... To, to trochę trochę mało. być do Batmobilu, nie? Wsiadłbyś być do tego Batmobilu. Ale wiesz Przez... to, to, to jest po prostu trochę mało, żeby mnie tak super zachęcić do tego, że Batman VR to może być gra, dla której będą kupić PlayStation VR. O do mnie kolejnego mi słowa użył doświadczenie. Ja nie grałam, ale z waszych opowieści to bardziej właśnie doświadczenie niż gra. Tak, tak no mam. bo to jest przymulantre zjeżdżenia window i zakładania zbroi, no nic więcej. No, no, nie, tak, wiecie, czym się to skojarzyło, jak opowiadaliście? o tym, że wzięliście znak Batmana, przyłożyliście do piersi, staliście się Batmanem. Czy Odzielki z Księżyca oglądaliście? Mhm. Mm <grym> tak, to właśnie to, to w tym to by mi było się dobre. Ale wiesz, to jest, o, w Sailor Moon VR. Ja wiem dlaczego. Ja dobrze wiem dlaczego. <grym> <grym> to, to, to jest analogiczna sytuacja z nogami pani kapitan. Tak. <grym> No, ale tak, Batman, jeżeli mieliście okazję, w macie PlayStation VR, no to wiecie, o czym mówimy, bo bo to, bo to jednak to było ja To sobie teraz przejście od Bound, no. które było innym doświadczeniem niż te wcześniejsze, bo tutaj się nie stawało postacią, którą się gra, tylko było się obserwatorem. Ja widziałam Bounda wcześniej, gdzieś jakieś trailery przemknęły mi, ogólnie bardzo miałam takie, kurczę, takie wielkie mech, bo postać tak nie Postać design postać jest dziwny. Ta postać biega jak taka baletnica na speedzie. Ale sama rozgrywka, znaczy to jest platformówka, gdzie się steruje postacią plus statyczną kamerą. Czyli mhm. ganiało się kamerą za bohaterką, którą się sterowało. I tak, tutaj zobaczyłam, jak VR potrafi być spoczko w takich grach, bo mm, mega doświadczeniem było to, że ja się oglądam i to bardzo, z, znaczy budowane z bloków jest całe środowisko, jak ono żyje, jak gdzieś tam te bloki przepływają. Mega dla mnie było przeżyciem, jak była po gazcence, zaczynała się kolejna rzecz. W czasie też można było obserwować, co się dzieje dookoła, z przodu, z tyłu, prawo, lewo. Spojrzałam na dół, na dole była przestrzeń. Nie moje nogi. Nie nogi pani kapitan. <grymne> <grymne> Tylko taka przestrzeń. Bardzo głęboko i w ogóle bardzo się cieszy. Nie mam lęku wysokości, bo porządnie mi się wystraszyła. Sama gran Prosta platformóweczka. Gdzieś tam skoczyć, gdzieś tam przyspieszyć kroku, gdzieś wdrapać się, coś zauważyć, gdzieś się odbić. Rozgrywka prosta. wielki i... Wielką radość dawała ta przestrzeń, która została wygenerowana dookoła. Mniej sama gra jest ciekawa niż to, co się dzieje wokół. Cało to czy nie ewoluuje, ono się nagina, gdy się bohaterka pojawia. Te zmiany, obserwowanie tego, bomba. Tam było 10 minut, bodajże, na grę przeznaczone. Bawiłam się super. I ja i tutaj po raz kolejny cieszę się z tego, że PlayStation VR jest dużo łatwe do ustawienia niż Oculus. Bo dzięki temu <śmuel fascina> widziałam wszystko, mogłam pozostać w okularach. Nie mam dużej wady, ale to i tak utrudnia odbiera trochę radości. No tak, potwierdzam. Potwierdzam, jeżeli chodzi o zakładanie i sam, że się tak wyrażę feeling w... W... W... trzymania tego całego odcinka mało... na głowie. Nocnika? No tak. <śek panda> trochę poruszałem się w terminologii innego podcastu. Tak. Ok, a, a... to okulus jeszcze docnik, ale PlayStation VR jest no, dużo zgrabniejszy, i, i wygodniejszy mm. dla mnie. No, no nowy, no, no nowy nocnik. Świecący nocnik. E, jest on naprawdę, naprawdę wygodny. Ta obręcz wokół głowy się ładnie trzyma, godnie zwisają. Jest to wygodniejsze niż Oculus i HTC Vive. Na, naprawdę. Znaczy, co ja zauważyłem, to to, że jak się zakładało te... E, te okulary w wirtualnej rzeczywistości trzeba było je naprawdę nisko od oczu ustawić. W sensie, jak były trochę za wysoko, to po prostu obraz się rozmazywał i trzeba było je cały czas naciskać do dołu. Mhm. Rozumiem. No ja mam przecież teraz... to, to wrażenie, że u mnie akurat obraz się, mm. się rozmazywał, ponieważ mm. miałem okulary i. To był pewien problem, bo nie byłem w stanie tego ustawić w ogóle. A Dominik, jak się Tobie podobał Rasha'u Blad, Antyleon? Właśnie. Znaczy, w ogóle najlepsze jest to, że cały czas czekałem na tą grę, bo wszyscy mówili, o jej taka przerażająca w ogóle gra, przerażający horror i ja byłem przekonany, że to będzie coś w stylu tego rezydenta, czyli łażenie po jakimś, po jakimś otoczeniu, tak? A to się okazało, że to była strzelanka na szynach, tak naprawdę. I dopiero na koniec tak już miałem dosyć, powiem szczerze, tego, tego doświadczenia, już tam nastrzelałem, zaraz opowiem dokładnie, jak to wyglądało. I ja tak mówię temu, temu gościowi, tam temu obsługiwał, że chętnie bym zagrał w Anti-Dawn właśnie, tak, a on mówi, ale zaraz, to właśnie była ta gra, że to właśnie był Anti-Dawn pod tytułem Rush of Blood. Po prostu tym, ja się nastawiłem zupełnie na coś innego, byłem przekonany, że to będzie coś właśnie z tyłu Layers of Fear, czyli gdzieś tam się przemieszczamy i te ząbiaki tam się pojawiają a się okazało, że to była strzelina, ale naprawdę bardzo, bardzo fajna i ja w ogóle twierdzę, że ten PSVR ma szansę wejść pod strzechy, jeżeli tak jak Piotrek mówi, ergonomia będzie taka jak teraz jest i tego się będą zmieniać i no, no czy cena może być barierą, ale wracając do gry tak jak powiedziałem, jest to strzelina na szynach, poruszamy się gra narzuca nam pewne tempo poruszania się i muszę przyznać do Wiara, to idealnie pasuje, bo to bardzo przypomina takie stare automatowe gry, gdzie dostępne były dwie giwary i można było tam próć do y, jakichś tam postaci na ekranie. Nie pamiętam nazw tytułów, jakie to były, ale strasznie mi się to skojarzyło. A jeżeli chodzi o poziom strachu, no szkoda, że w to nie zakreście, bo wy nie widzieliście, tak? Nikt nie widział. Nie, nikt nie widział. A szkoda, nie właśnie, widziałem. bo to było. No jak się zobaczy, jak Diana w to gra. Chciałem to zobaczyć. No chyba jak Diana... nie. Bo tam. Cały, tam całe straszenie polegało na tym, że te postacie pojawiały się tak gwałtownie szybko na ekranie i naprawdę trzeba było nieźle ogarniać strzelanie, strzelało się z dwóch rewolwerów, generalnie dwa mówy w rękach i się pruło. i dla mnie to było bardziej taki szał strzelania niż strach chociaż nie tam jak trochę dalej zabrnąłem okazało się, że też należy się uchylać i to też nie powiedział mi ten gość obsługujący, że należy uniki robić bo po drodze były jakieś piły dziwne, jakieś takie walce z kolcami, yy, płomienie, czyli no, trzeba było też interakcję z tą grą podjąć, no plus tego hordy zombie zewsząd, a najfajniej, najfajniej co to było, budowało klimat to było to, że tam było dosyć ciemno, a jak nawija, że ta głębia pomieszczenia też jest fajnie ukazana, ja się czułem, że tam się stoję w tym pomieszczeniu i te hordy nacierają niesamowita imersja, po prostu niesamowita a i dodatkowo to było to że każda by miała latarkę czyli tylko wyraźnie się widziało to miejsce, gdzie się celowało więc to też był taki moment, że się pruło z dwóch rewolwerów w dwie strony i tylko się rzucało okiem na lewo prawo, czy ktoś się nadciąga no świetna zabawa, świetna może nie na długie godziny bo tam był taki moment czy miałem dosyć Miałem dosyć, naprawdę. A to na PlayStation VR to nie jest rzecz, na którą bym siedział godzinami. Żaden VR, to już ustaliliśmy. Nie ma szans po prostu, żeby. Nie ma szans, totalnie. Na przykład, nawet wydaje mi się, że taka Dwugodzinna sesja to jest mało realna. No, chyba, że, chyba, że jak jako ludzie adaptujemy się do wielu rzeczy i zaadaptujemy się do tego VR, -a. ale na razie. Mhm, na razie, jak wiecie, się Być może, no, ale na razie te ceny są takie mało, mało przystępne, tak. Znaczy, no, no nawet PlayStation 2, to jest najtańsze. To moim zdaniem jest bardzo dużo. No bo ja miałem że kupić tak, konsolę, tak? Tak widząc, że Dominik się chciałby zobaczyć mnie, jak ja w to gram. Ja myślę, że pracownik obsługujący do stanowisko nie nadążył, by łapać tego wiara. Nos pewnie być. zobaczycie prędzej. Czy, co to słuchaczy będziecie mogli zacząć prędzej, czy później, bo ktoś puści ten filmik do internetu. <laughs> Słuchajcie, ja mam też jeszcze jedną tylko super ciekawostkę do, dotyczącą PlayStation VR. Nie. Jak dobrze wiecie, PlayStation VR jest dostępna na PlayStation 4, wykorzystuje te... w sensie może wykorzystywać i do, wszystkie tam dostępne funkcje, mowy itd. Ale okazuje się, że PlayStation VR można podłączyć do praktycznie każdego sprzętu, czyli do Wii U, do, do Xbox One, czy nawet peceta, bo w tym momencie automatycznie symuluje po prostu jeden wielki ekran. Taki kinowy, o którym Ty, Dominik, mówiłeś wcześniej. Tak, tak, to jest pewien potencjał. Mhm. I że to jest potencjał. To właśnie PlayStation VR tutaj robi, robi robotę dla osób, które właśnie, nie wiem, nie mają miejsca na zaadaptowanie sobie wielkiego ekranu. Mogą sobie kupić PlayStation VR, kupić sobie jakąkolwiek konsolę, czy to właśnie Wii U, Xbox, czy, czy nawet jakiś PZ i w ten sposób grać. I to jest, myślę, kierunek, w którym bardziej będziemy szli z vr niż, niż takie granie interaktywne, mocno. Jeszcze wracając Ale... do, technika do technikaliów PlayStation VR, dostosowali tam bardzo ciekawą technikę, <śmiech> która dostosowali tam jakiś inny wyświetlacz, inny nawet wyświetlacze, nawet jeśli, nawet jeśli VR wcale nie ma jakiegoś, jakiejś fantastycznej liczby pikseli, to on ma jakieś subpiksele, <coughs> y, których po prostu nie widać. W mhm. sensie, y, to jest nawet znaczy, to gorsza rozdzielczość o, niż Vive, ale nie widać bo tak pikseli. Jest lekko rozmazany. O, tak ale oni, oni, oni te lekko tak rozmazują, żeby ich nie było tak, widać, tak, tak. żeby kreska się wydawała płynna. Nie? I to jest naprawdę fajne, bo to robi robotę. Mhm. Jak najbardziej. Dobra. To... to jest dnia pierwszego właściwie tardów, bo później następnego dnia ustawiliśmy <śmiech> sobie kilka rzeczy. Raz, raz prezentację Watch drugich, o której powiedzieliśmy już. I dwie gry, które tak naprawdę chyba nas w miarę interesowały. Jedna to był Gwint. I Gwint od cdp jest z jednej strony tym samym, co widzieliście w Wiedźminie III, a z drugiej strony jest totalnie inny. Wiem, wiem, to bardzo dziwnie brzmi, ale, ale to też prawda. Bo nie drając w ogóle w żadnego, w żadną jakby, inaczej, w ogóle w gwin tam w Wiedźminie podchodzicie do tej gry, jesteście w stanie naprawdę zadrać. Yy. No i nie wiem, od kogo to zacząć. Może od ekspertów w tarciankach, czyli od Diany, bo Diana nie drała nigdy w Gwinta, a nie by wybratowała i bym nie odrała, nie? To jest, wiecie, nie wiem, czy szczęście nowicjusza, czy wykorzystanie w plastyce wiedzy z innych gier, ale serio, totalnie nie znam zasad. Co może się wydawać bardzo śmieszne. Przyzwyczajona do Havstona i Test Legends, próbowałam twardo uderzyć kartą w kartę a to tak nie ma mechanika jest zupełnie inna, co mnie jest super cieszy, boże, to nie jest kolejna kalka wow dość szybko zapam o co chodzi, ale zdążył mnie tego grać, ale było 2-1 przegrane, ale starczą jak to komentarz do dzisiejszego meczu legi tak nawiązując więc oprawa graficzna wow, ja tylko mówię o graficie na pewno niczym innym się chyba nie znam Pw graficzna, wow i muzyka, tutaj się już mogą zachwycić muzyką jestem też zachwycona sprawnym obsługą stanowiska, winta bardzo, bardzo fajnie że rzetelnie, momentalnie pani, która przydzielała miejsca, wiedziała wszystko o co chodzi gdzie nas wysłać, co zrobić, bomba to pozytywne zaskoczenie, porównaniu do innych yy, stanowisk i innych o ludzi, którzy tam pracowali jako obsługa Jestem mega zaskoczona jakością podatków. To o, była i tak. smycz i metalowe, metalowa przypinka. A jeszcze By... dodatkowo, chcę, akurat jak my wychodziliśmy z tego stanowiska, to do stanowiska podjechał Perun. I nie wiem, czy wiecie, Perun to jest brogar, i CDP się dogadał z Perunem i stworzyli ciemnego gwinta jako piwo. Serio? Promocyjne? No, matko minęło nas, minęło to, nas to. Musimy tam wrócić. No. Może jeszcze jeszcze do tego mieli papierowe korony, gdzie wszyscy na w dzień w tych tak. tak. One, były, one były prostawiane, można było sobie je wziąć. I ja jestem zachwycona tym, że ten bazik był metalowy. To się nie zdarza. To się nie zdarza. Jest, jest cudowne, ja mam do przypięty w portfelu. i. i ja z... będę miała przy to depce, Jeszcze nie wiem, przy której, ale przy na pewno. No ja będę w Integrał już się zapisał nawet na betę, która już niedługo, bo z tego co widziałem, to jest tam 7 dni już w tej chwili. Więc już za chwilę. A teraz chłopaki, jak, jak wam się podobało? To było straszne. <laughs> W sensie straszne, bo co, bo przedrałeś z Dominikiem? Tak. Nie, ja w ogóle nie lubię karcianek. Nie, ten, karcianki to ten nie jest moja rzecz, naprawdę. Nie wiem, co mogę więcej tym powiedzieć. Nie. A, a ty Dominik, bo u ciebie Natalia nie robi normalnie widzi mnie, prawda? Tak, tak. Ja, ja kar karciankowy troszeczkę jestem. Tam Medzika trochę próbowałem troszeczkę Halston tak naprawdę na czym? Nie, nie wiem, czy Gwin będzie miał taki, odniesie taki sukces jak Hearthstone tak naprawdę, w sumie Bo przecież... Znaczy, to może pod jednym względem Bo Drab ma wyjść na PC i Xbox One, przynajmniej na początku A To, że wyjdzie na konsolę jest naprawdę dużą zaletą Wiadomo, Hearthstone jest W tej chwili odpaleny na PCTach, Matach, Minuxach yy, I A wszystkich Urządzeniach tak. Mobilnych ale to, pracuje konsum. Tak, no, no to, to fakt. To mogą zdobyć rynek. Znaczy, się cieszę się w, w ogóle, że to oni że ta gra się wyłoniła, czy też odłączyła od, od Wiedźmina, no bo wiadomo, Wiedźmin pewien jakiś czas życia. Oczywiście tam można grać N razy, ale dobrze, dobrze to zrobili. Być może, jak poznamy dokładnie i zagramy w Betę, może odkryjemy jakieś niuanse, o których nie wiedzieliśmy, tak, bo. W każdej karciance można tam dużo zmienić dekiem, tak, budową deka, więc mm -hmm. też może być ciekawie. No, nie jestem ciekawy na przykład, jak będzie zdobywanie nowych kart. Na razie to, co widziałem jest fantastyczne. Świetnie było wygrać z Hubertem, kiedy dał się pięknie podpuścić, mm -hmm. ale no, nie mogłem zrobić inaczej. Pię obserwowałem tylko, że dokładnie robi to, co ja chcę i to było takie wspaniałe. <laughs> nie mogło wygrać. Ale, ale to, co, to, co widziałem jest zachęcające. Nie jest dla mnie to jakaś gra roku czy coś, bo to będzie dla mnie mała gra. Ale na pewno no, to jest taka mała gra testuwa. przyjemna do, do, do grania, nie? To, to tak, tak. tak. Znaczy, w, to jest coś pomiędzy Hearthstone a Magiciem tak naprawdę, czy tymi innymi kaciankami, Taka bardziej przystępna chyba dla... Dobra, dla ja mam taką jeszcze... Cytawostrze, jak już jesteśmy przy Gwiecie i cdp y Przy tym stanowisku chodzili cosplayerzy, którzy byli przebrani już za, odpowiednio za Geralta, Ciri, Yennefer y i chyba... Jaskra. Y to. Ciężniczka ze Skiego jest, już nie pamiętam imieniu. Jaskier jeszcze był A i był Jaskier jeszcze No i tam oczywiście Były różne, były Były było jedno stanowisko takie na podwyższenie Na którym można było rozgrywać mecze I a, był mecz Osoby, która była przebrana za Jezusa Grała z YNFR Więc wiecie, rozumiecie Ten, ten vibe a Później a, w, To zdaje się chyba w niedzielę było hm. e, Osoba, która była przebrana za Geralta, brała, tańczyła na scenie Just Dance do Single Ladies. Nie wiem, czy widzieliście ten, ten film. Widziałem, tak. O Boże. To jest tak genialne, że mówię wow. Geralt tańczący do Single Ladies wydrwa internet. Więc tak, to jest taka mała ciekawostka pod tego. Tak, trzeba zrobić gigfa i wrzucić na zagraniczne portale. Podbija. Oj tak. Oj tak. E, dobra To na sam koniec ostatnia y, Myślę, że ostatnia Tam jeszcze mamy dwa <coughs> o, pomniejsze takie tematy e, Więc szybko To się zaraz omówimy To szybko Sniper Elite 3 e, który był, Sniper Elite 3 Nie, to nie był super, e, e, Sniper Elite Mogę 3 To był Sniper, to Sniper Ghost Warrior 3. Tak i chciałbym ja tutaj powiedzieć, z... że Sniper Elite 3 był lepszy 4, przepraszam 4. E, Sniper Elite 3, z tego co wiem to jest 4 tak, 4 był lepszy no, o, o, tak się tak. składa, że ja ograłem dwa, jako chyba jedyny. I no, no, no, nie trafia do mnie Ghost Warrior w ogóle. W sensie, to jest typowa gra klasy B. To nie jest AAA. To nie jest AAA, to, to, to wiadomo. Tak, a sniper Elite nadal gra się świetnie. Ja bardzo miło wspominam, dwójkę, w trójkę mało grałem. Wiem na pewno, że dało się ustrzelić Hitlera i to jest pozytywna rzecz. <śmiech> No, znaczy Ghost Warrior jest grą osadzoną w współczesnym świecie, więc to jest też... Mm, Elite też jest czwórka. Tak? tak, też jest? Bo poprzednie były takie bardziej... Tak, dwójka na pewno była podczas II wojny światowej. Mhm. A, no czwórka chyba jest. Tak, no, znaczy Ghost Warrior 3 wydawany przez CI Games jest... i tworzony przez CI Games y był odrwany, bo mógł być odrwany by na klawiaturze lub padzie i się tak podzieliliśmy, że Hubert z grani grali na klawiaturze i Mieszce, bo Hubert powiedział, ej, ale na padzie będę tak, grał. Jak, to jest po prostu jakieś świętokradztwo, w snajpera na padzie gra. No, a ja grałem na padzie i, i, i, i, i, i Dominik i mi się grało bardzo przyjemnie, w sensie to jest gra dla mnie, bo jest to stradania kombinowanie, jak tutaj strzelić wszystkich z jednego, tak naprawdę najlepiej punktu, żeby też nikt tego nie zauważył, nie? Więc powiem, mi się bardzo podobało, nie wiem jak, jak innym. Przede wszystkim bardzo mało można było pograć tam szybko, z, znaczy najczęściej na tych stanowiskach nie gonili, że słuchajcie, ten koniec, kolejni muszą wejść, a wtedy jakieś spiętrzenie było ludzkie i tak naprawdę nie dało się tam długo pograć. Ja to, to... ja to uwagę mam do snajpera, gdzie bardzo smutny pan przyszedł mi ochrzanił, że próbuję siąść na krześle barowym. Tak, tak, pamiętam. To, to tak, było, tak było przykre w sumie, bo ludzie siedzieli, a że jestem tak wysoka, nie dam rad, więc siedziałam sobie tak boczkiem i pan przyszedł, że takim bardzo złośliwym tonem do mnie, że, że to nie, nie jest... to są że... krzesła kreśle... bo... badowe, na nich się nie siada, na nich się, o, o mnie się opiera. Ta. I było mi no. Nie oszukuję. Ej, mi się. ja na nim siedziałem. Piędła, bo pierdoła, ale. Niepotrzebny jest grzyt. Niepotrzebna, zupełnie. A o których krzesłach ty mówisz? No, przy snajperze. No to ja na nim siedziałem przez całą grę. No, widzisz, pan uznał, że moje gabadety nie pozwalają mi na siedzenie na to krzesło. <grym> no, ja wam powiem, że jeszcze co do Dust Warrior'a, to było tak, że podczas tego dama, którą mieliśmy okazję odrać, i ja próbowałem to straszować i mi się nawet raz udało. I, i się mi teraz i się cofnęła totalnie, przecież się wyzerowała, ale, ale tak, był trasz. To my skraszowaliśmy z Dianą z Parka, tak? Z Dianą? Diana u ciebie też latał? Ten gościu? Chyba nie. nie. To, to U mnie nie. na pewno latał po całej tej, po całym, po <śmiech> całej No tak, próbował. Ja, ja lubię, robiłem to nawet specjalnie, żeby jak już raz mi się udało, to później próbowałem specjalnie ustraszować, więc niestety Dobra. Myślę, że tyle, bo te, tyle odrywaliśmy na WDW. No. Ogólnie ja, że już tak podsumowując wszystko, myślę, że te targi były całkiem spoko, pomimo niektórych takich właśnie zbrzydów. Tak. Były gorsze niż te, które były rok temu, bo zabrakło Nintendo, co jest dla mnie wielkim minusem. Uh, I w niektórych momentach po prostu tak jak przy, przy Watch Dogs czy Dishonored 2 nie dostaliśmy możliwości podłe tak, ma, Mamy nadzieję, że tendencja nie będzie spadkowa i w następnym roku e, wydawcy się przyłożą, a jak nie, no to to będzie drugie PGA. Mhm, dokładnie. Ale chyba podobało wam się ogólnie impreza, bo ja mi bardzo, ja, ja strasznie żałuję, że nie polazłem na któryś z tych dni takich Tak, ja, ja też chętnie w sobotę poszedł właśnie. Nie wiem, dlaczego jakoś to... A, ja już miałam dosyć, ja wystarczyło. Mi to jest inna rzecz. Tak, ja bym wyczerpany tymi kilometrami tam zrobionymi, tak naprawdę i tak wszystkiego nie dotknęliśmy, mm. wszystkiego nie doznaliśmy, a po prostu te godziny leciały tam. Może nie jest na cztery dni łażenia, ale żeby no tak w pełni się nacieszyć, no to warto było jeszcze w weekend pójść, tak naprawdę. Mm -hmm. Może, może właśnie, że szerze, było więcej, było więcej takich zdarzeń, które tam no tam, konkursy, taniec, nie tak, konkursy, konkursy, coś tam, nie? więc Tak, my tak. tylko tak, tak podeszliśmy tak trochę tak sucho tylko do, do grania, a tak naprawdę mało nacieszyliśmy się chyba tą atmosferą. Znaczy, mi, ja, mi trochę brakowało. Tak, tak, tak dokładnie. z perspektywy czasu. Znaczy, powiem wam tak, na pewno mieliśmy tą zaletę, będąc na tym dniu dla mediów trochę, mogliśmy poznać osoby z branży, bo tutaj sobie gdzieś tam energii wchodził z chłazem. No, mogliśmy poznać e, ekipę Gry TV ale to też kurczę nie e... wszyscy byli bo na przykład Krzysztof Gondziasz akurat przyjechał kiedy my pojechaliśmy, akurat w piątek był tak, no, tak. poza tym wiesz ty też nie znasz tych osób wszystkich tak, żeś mógł z nimi tam spędzić nawet 15 minut no, to będzie tak, ale wiesz to najwięcej tam. chyba z, Dian z Diano tak mi się wydaje że spędziliśmy przy TV Gry, bo gadaliśmy najdłużej z Araszem no i z gościem z, z, z Damianem z Trophy Clubu, no. to zawsze jest fajnie, zawsze jest fajnie nowych os nowe osoby poznać i cieszyć w się w końcu udało czekanie. mi się wyściskać bananowego Janek. o tak no, bananowy Janek pozdrawiamy dla was wszystkich, bo jesteście super jeżeli nas tam słuchacie to może tak, może tak dobra to teraz też czas na szybkie, ale to naprawdę szybkie e, wrażenia z Battlefield 1 bo no, właśnie, ja chciałem to na kolejny odcinek jednak przerzucić tak, Czy może jeszcze powiedzieć? będzie premiera tak, tak już będzie premiera to opowiem bo ten działa. Nie że zostało się tam godzin. Okej, okay, dobra, niech ten będzie. A uh, uh, mamy dla was newsa I tutaj wchodzę. Do ja. takiego Newsa <laughs> sprzed kilku godzin, dosłownie, bo jak zaczęliśmy nadrywać, to, to wyskoczyło, nie? Ech, nie wcześniej, wcześniej. Dzień wcześniej. wcześniej? Wczoraj. Dzień wcześniej, tak. wczoraj chyba. Tak. Uh, będzie Red Dead Redemption 2. Tak. I będzie tylko na konsole. Tak, jak zwykle. A pacjentowcy już robią piękny. Typowy Rockstar. Jak zawsze. To w jakiś sposób Rockstar zrobił tu całą machinę marketingową. Nie, to jest po prostu, prostu no, Oni I, umieją. Ten, ten, robić wystarczyła hype. zmiana loda no, na czerwone. później wrzucenie coś, a siedmiu wspaniałych. I na sam koniec jest po połączenie tego wszystkiego tak. i działa. Cudo to jak ja się nie jaram, gra mi Rockstar'a i naprawdę ten to ja szanuję, to w jakiś sposób oni to, to, to wykonali. Tak, premiera dopiero w, za rok, czyli w, na, na jesień 2017. Ale 20 ma być trailer, <grym> także znowu mamy zapowiedź trailera. E, no, nie będzie zapowiedź, bo jak tego powtarza. słuchajcie, to już jest trailer i pewnie się jaramy wszyscy. Nie, 20. 20, no. To jeszcze jeszcze troszkę. No co tak, za 2 dni. Co dwa dni, no, no. Tak jest, tak. Czyli jak to w, już w, chodzi, w, to już się w, jaramy, to już jest. jest. A właściwie tak, dobrze Hubert mówi, wyczuł, idealnie to, idealnie to wyczuł. No, no trailer na pewno zobaczę, ale jarał się w nie będę, bo... No. Także podsumowując, jesteśmy mega, no zadowoleni tak naprawdę z, z WGW. Bardzo dziękujemy za przyznanie tej akredytacji, że mogliśmy z tego skorzystać. Próbowaliśmy nagrywać na miejscu i dowiedzieliśmy się, że nagrywanie polowe jest bardzo trudne i wymaga jednak dopracowania warsztatu. O i na pewno coś złożyć. Znaczy, to będą tylko wycinki, bo, bo niestety nagraja nie są dobre mm -hmm. niestety. No bywa, ale zaraz mam nadzieję, czy przy następnym tak, razem. To znaczy, trzeba to daru, będzie lepiej. Tak, bo jesteś, Ja bardzo, bardzo lubię bardzo lubię w ogóle porozmawiać tak na żywo, na świeżo o każdym temacie, to takie trochę reporterskie wychodzi, wszyscy mówią tak szybko, tak próbują, żeby... No nawet się mamy zdjęcie, jeżeli gdzieś tam nas followujecie na, na Twitterach, to jest zdjęcie, które, które właśnie zrobił Damian z Trophy clubu, jak jesteśmy przy stanu i, i nagrywamy bezpośrednio tam różne rzeczy. Tak, jest to w, coś bardzo fajnego i będziemy to doskonalić, na razie jednak najlepiej nam wychodzi nakrywanie w domach po prostu. Nie szwedanie się z mikrofonem. Chociaż to tło tam jest ciekawe, no jest to, jest to interesujące i będziemy to dopracowywać. Ja najbardziej tak bardziej. Dobra. To ja myślę, że możemy kończyć 20 odcinek. Wyszło, prawda? Bo taki ciekawszy, a czy o, o tym taki przegląd wielu, że wielu taki rzeczy. Taki special, WGW special, nie? Trochę tak. Trochę tak, nawet bardzo tak. <laughs> Słuchajcie, oczywiście followujcie nas na Twitterach, subujcie... Była kłótnia, była kłótnia. No, była, musiała być kłótnia w końcu. E, subujcie nas tam na, na, na wszystkich aplikacjach podcastowych. Komentujcie. E, komentujcie pod, pod odcinkiem, czy to na fejsie, czy to pod odcinkiem po prostu na stronie. Tak, I... cieszymy się, tak naprawdę nasza społeczność jest bardzo mała, ale jest strasznie fajna. Także... Tak, jak najbardziej, bo i Zach, i Widzę tutaj ten Krystian, tak? Dobrze pamiętam? Nie, Mariusz, no. A, Mariusz, nie, to... Profesjonalizm, profesjonalizm. Profesjonalizm, Mariusz. przepraszam Mariusz. No Mariusza niestety nie było na WGW, źle to rozegraliśmy, bo okazało się, że na, na weekend nie było już biletów. Tak, więc... w ogóle to, to jeszcze taka anegdota, nie wiem, czy Diana, ty też widziałeś ten te newsy? Że na sobotę i niedzielę w ogóle nie było, przede wszystkim na sobotę, nie było biletów. Przez sprzedaży, przed tak naprawdę. Tak. Słyszałam, a, a później, słyszałam. A później przy, przy samej kasie ponoć były takie kolejki, że się nie dało praktycznie kupić. Dokładnie, więc ta impreza rośnie w siłę, tam ponad 20 tysięcy graczy przyszło pograć byliśmy wśród nich Także... no, We are the jeszcze raz Dziękujemy organizatorom za przyznanie kredytacji medialnej Bardzo, dziękujemy. To... Bardzo tak, dziękujemy, to było świetne, świetne i, no, myślę, że, myślę, że skorzystaliśmy z tego jak trzeba Dobra. Możliwie rzetelnie wam wszystko powiedzieliśmy Mamy taką nadzieję Mamy taką nadzieję Słuchajcie. Ten to był przywalenie mikrofonem wokół, uladami w mikrofon. Przepraszam was wszystkich za to. Nic się nie dzieje. Zbliżamy <laughs> się do końca. Zbliżamy się do końca. Mało. Słuchajcie, dzisiaj ze mną w studio była Diana Bomba. Pa, pa, Hubert Pejda. Cześć. Oraz Dominik Kowalski. Dzięki, pięknie. Studio jest wirtualne, żeby było jasne. Oczywiście. W studio wirtualnym oczywiście byłem jeszcze ja, czyli Piotr Zaborowski i próbowałem znowu prowadzić ten odcinek, to oczywiście mi się nie udawało. A my się słyszymy już za dwa tygodnie, odkąd te, tego słuchacie. Więc cześć!